MOLIUM Myśli inspirowane literaturą Rozdział 34 Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale MOLIUM audycji z jednej strony dedykowanej miłośnikom książek molom książkowym pasjonatom dobrej lektury z drugiej strony miłośnikom przemyśleń refleksji, również tych takich życiowych, osobom zainteresowanym żywo tak zwanym rozwojem duchowym, jak również rozwojem osobistym. Stąd też podtytuł audycji myśli inspirowane literaturą, gdyż książki w Molium stanowią tak naprawdę pretekst, pretekst do myśli, do przemyśleń. Stąd też Molium w sporej mierze tak naprawdę wypełnione jest tym, do czego książki mnie inspirują. Tym, z czym kojarzy mi się to, co jest w nich napisane. A dzisiejszy rozdział stanowi ciąg dalszy, niedawno rozpoczętego cyklu o serii Rozmów z Bogiem. Nila Walsha. Tak dla przypomnienia, rozmowy z Bogiem stanowią taką serię, którą hmm, najprościej można by określić mianem serii channelingowej. Jeżeli nie jest ci znany koncept channelingu, to tak pokrótce channelingiem hmm, moglibyśmy określić taki proceder, w którym człowiek łączy się hmm, z jakąś inną istotą, gdzieś przebywającą w ogóle w innym miejscu, czy na innej planecie, czy w innym wymiarze, łączy się za pośrednictwem własnego umysłu, wprowadzając się w specyficzny stan świadomości. Istnieje też inna interpretacja, że on się tak naprawdę nie łączy z żadną inną istotą, tylko może z własnym wyższym ja tak zwanym, a jeżeli nie nawet z wyższym ja, to może z jakimś własnym alter ego, Albo po prostu udaje, jakkolwiek by na to nie patrzeć, ten specyficzny stan, w jaki ów człowiek się wprowadza podczas channelingu, owocuje tym, iż hmm, człowiek ów człowiek wprowadza się w taki, jak gdyby stan natchnienia żywego, taki weny inspiracji, i otrzymujemy w efekcie pewien przekaz, pewien monolog. Hmm. To może mieć miejsce w formie mówionej, to może mieć miejsce w formie pisanej. Tych channelingów jest sporo tak naprawdę, bardzo łatwo sobie na przykład na YouTubie hmm, dotrzeć do mnóstwa przykładów. Hmm. Dlaczego określiłem rozmowy z Bogiem jako książki channelingowe? Dlatego, iż autor owych rozmów z Bogiem twierdzi, że... Hmm, tak jak w tytule, udało mu się z Bogiem nawiązać kontakt, a wręcz zagłębić, zaangażować w pewną konwersację wieloletnią, dodajmy, która właśnie zaowocowała tą trylogią między innymi, bo jest to trylogia przede wszystkim książek Rozmowy z Bogiem. Mamy księgę pierwszą, drugą i trzecią. Wcześniej w Molium opowiadałem, że tak naprawdę ta trylogia nie stanowi całości serii. Jest jeszcze wiele książek do przodu, zarówno w samym tym takim rdzennym zbiorze dialogów z Bogiem, jak i gdzieś na pobocznych torach, Nil coś tam również dopisuje. Jeżeli jesteś ciekawy czy ciekawa tego, to zapraszam po więcej informacji do poprzedniego rozdziału Molium traktującego o rozmowach z Bogiem. Pełne archiwum tej audycji znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem www.moliumpodcast.blogspot.com. Molium pisane przez M jak Mariela na początku, na końcu podcast przez C, czyli podcast. Moliumpodcast.blogspot.com. I teraz ten channeling. Channeling. Hmm. Stąd to skojarzenie z channelingiem, że no, jeżeli mamy nila, który powiedzmy, siedzi sam w tym swoim pokoju z żółtym, tym sławnym, swoim notesem, na którym tak długo spisywał pierwotnie treść tego, co później stało się rozmowami z Bogiem, bestsellerem, to jeżeli siedział sam w tym pokoju i hmm, nagle usłyszał głos, hmm, głos, który w dodatku bardzo żywo identyfikował się jako Bóg, i który jawił się Ninowi jako Bóg, no to to do złudzenia przypomina po prostu channeling. Można by z drugiej strony spojrzeć na to bardziej sceptycznie, że jest to rodzaj imaginacji, być może wymierzonej na, na zysk, kto wie, kto wie, ale jakkolwiek by na to nie spojrzeć, zwróciłbym bardziej uwagę na efekt finalny, czyli co z tego płynie zamiast zastanawiać się skąd to coś płynie, czy to naprawdę Bóg przemawia, czy to może jakaś istota, czy to wyższe ja, czy to alter ego? czy jakkolwiek. Ja już o tym kiedyś wspominałem w Molium, świetnie o tym um, mówi jeden z channelerów, bardziej popularnych, bardziej znanych, Daryl Anka, on też kładzie na to zawsze, przy okazji każdej ze swoich sesji, um, kładzie akcent, na fakt, że tak naprawdę nie ma to znaczenia, skąd pochodzi informacja, czy to jest channeling, czy to nie jest channeling. To, co ma znaczenie, to to, czy ta informacja okaże się w ogóle dla ciebie osobiście, konkretnie przydatna, czy ona okaże się tobie pomocna, czy w twoim odczuciu będzie miała sens. Jak bardzo innymi słowy wartościową się okaże ten przekaz, ta informacja dla Ciebie. I można podejść do tego w ten sposób, myślę, że to jest najbardziej pragmatyczny, jednocześnie taki najkrótszy sposób, gdzie można najwięcej czasu sobie zaoszczędzić, um, pozbywając się przemyśleń, które tak naprawdę nie są wcale niezbędne na temat źródła, na temat genezy tego i koncentrując na efekcie finalnym, weryfikując ten efekt. Czy on ma sens? Czy on mi się może przydać? Czy on może mi pomagać? Jeżeli chodzi o, o rozmowy z Bogiem, to tych treści, tego przekazu mamy no, dosyć sporo. Między innymi dlatego, że jest to trylogia. Ja tam wspominałem już, że jest więcej tak naprawdę tych książek, ale na dobry początek zajmiemy się w Molium tą taką rdzenną, główną trylogią. Pierwsze księgi, które hmm, zostały przez Nila opublikowane. O księdze pierwszej już opowiadałem, o hmm, inspiracjach z niej płynących, a dziś księga druga i jeszcze zanim przejdę do konkretnych przemyśleń, do konkretnych cytatów, dzisiaj trochę ich jest, to chciałbym podzielić się z tobą taką króciutką ciekawostką na temat Nila. Zacząłem sobie słuchać w międzyczasie różnych wywiadów z nim, co ciekawe jest ich całkiem sporo na sieci i na YouTubie. Jeżeli sobie hmm, poszukać, przeszperać pod kątem wywiadów z Nilem, to hmm, on się dosyć udziela, okazuje się. I no, to jest zawsze dla mnie smaczek, taki atrakcyjny, móc posłuchać sobie autora danej książki, czy książek, którymi jest się zainteresowany, móc posłuchać autora wywiadu z nim, tego, jak on jakby zakulisowo opowiada o, o zarówno swojej twórczości, jak i o swoich własnych poglądach, o swoich własnych osobistych doświadczeniach, to jest dla mnie zawsze atrakcyjny smaczek, jako dla mola książkowego, czy osoby żywo zainteresowanej danymi konkretnymi pozycjami. Hm. Jeżeli chodzi o YouTube, to oczywiście dostajemy jeszcze więcej, bo oprócz tego, że słuchamy, to jeszcze widzimy, możemy zobaczyć hm, nierzadko samego autora. Także hmm, są to dosyć bezkonkurencyjne smaczki. Więc z, w jednym z wywiadów Nil wspomina, albo osoba, która przeprowadza z nim wywiad, że póki co to tych książek, które napisał, zebrało się już 33, a może i nawet więcej. Więc no hmm, całkiem sporo, sporo. No i tyle gwoli ciekawostki. Hmm. Od razu dzisiaj chciałbym przejść do konkretnych cytatów. Hmm. Pierwszy z nich. Twoje życie nadal kręci się wokół rachunków za telefon, wizyt w warsztatach samochodowych, tego czego oczekujesz od innych, a zatem wokół dramatów, które stworzyłeś, a nie wokół ich twórcy. Wiesz dlaczego wciąż je podsycasz, bo bardzo pochłania cię, ich odgrywanie. Hmm. Z czym mi się ów cytat kojarzy, to z grawitacją ciężkich doświadczeń, czy w ogóle z grawitacją doświadczeń codzienności, czegoś, co moglibyśmy określić mianem doświadczeń codzienności. Ten cytat pojawił się w rozmowach z Bogiem w kontekście hmm, opisu czy nadmienienia takiego zjawiska, że z jednej strony Nil dostaje praktycznie na co dzień, pracując nad tymi książkami, sporo, sporo, sporo mądrości, którą mógłby zaaplikować w swoim życiu. Niejednokrotnie spisując tą mądrość, te porady, doznaje takiego olśnienia, takiej iluminacji, że wow, faktycznie to jest świetny sposób, żeby na jakiś tam dany temat spojrzeć. Faktycznie, to może mi pomóc. Jest taki moment olśnienia, że hmm, tak, to może mi pomóc. Um, takie odczucie zmiany już, już, już u progu twojego życia jest takie ekscytujące zdawałoby się odczucie, że od tej pory może być lepiej, może być znacznie lepiej, hmm, że to ma sens. Ale co ciekawe, scenariusz w takim przypadku może się potoczyć dwojako. U jednych osób faktycznie będzie lepiej, będzie ekscytująco, będzie ta zmiana w praktyce wdrażana w wyniku tego zaskoczenia, odkrycia czegoś o wielkim potencjale, czegoś, co mogłoby bardzo pomóc. Hmm. Taki efekt wow i od razu to wdrażamy i udaje się nam to skutecznie. Więc część osób tak postąpi. Natomiast w przypadku innych osób, pomimo tego, że również bardzo chciałyby wdrożyć tą wiedzę, tą mądrość, to zaskoczenie, jakąś taką radę, która wydaje się, że może być bardzo pomocna, pomimo tego, że chciałyby wdrożyć tą radę w życie, to staje się coś takiego osobliwego dosyć, mianowicie gdzieś z biegiem czasu ta iluminacja ginie. Gdzieś odsuwa się w cień, gdyż okazuje się, że na pierwszy plan wyłaniają się z powrotem takie codzienne sprawy. Hmm. Że innymi słowy, życie z powrotem zaczyna grać pierwsze skrzypce. Takie codzienne życie, takie pospolite. Hmm. To właśnie życie, które tak naprawdę wypełniało nam do tej pory wszystkie dni. Nawyki, rzeczy powtarzalne obowiązki, takie różne życiowe sprawy powszechne, codzienne. Hmm. I okazuje się, że u części osób ta wielka, ekscytująca iluminacja, ten potencjał zmiany bardzo istotnej w naszym życiu, u części osób to może gdzieś tam z biegiem czasu zostać wyparte przez codzienność, po prostu przez kolokwialnie czasem nazywaną szarą codzienność. I na takie zjawisko czasem wskazuje ten Bóg czy podmiot wypowiadający się w dialogach, ta strona wypowiadająca się w dialogach z Nilem w, w książkach Rozmowy z Bogiem. Jest jakby wskazany ten syndrom. Sam Nil zresztą nie zaprzecza, nie przeczytałem temu, że faktycznie to ma miejsce, że z jednej strony on się styka z mądrością, z drugiej strony niejednokrotnie tej mądrości nie udaje mu się zaaplikować we własne życie, gdyż gdzieś tam nierzadko ona przegrywa po prostu z codziennością, która ją wypiera. Lub inaczej można by rzec, że hmm, nie udaje się tej iluminacji, tej mądrości utrzymać wystarczająco mocno we własnej świadomości, czy własną świadomością, na pierwszym planie żeby móc z niej korzystać. To jest Wydaje się, że właśnie to jest tak naprawdę potrzebne. To jest um, kluczowe, kiedy się stoi u progu znaczącej zmiany w życiu, um, którą moglibyśmy przeprowadzić, wdrażając w nasze własne życie jakieś konkretne przemyślenie, jakąś konkretną świadomość, jakąś konkretną mądrość. Wydaje się, że kluczową rzeczą potrzebną do tego jest, abyśmy na czas samego początku wdrażania tej nowej wiedzy w nasze własne życie, trzymali mocno tą wiedzę w naszej świadomości, mocno i uważnie naszą własną świadomością na pierwszym planie, nie dopuszczając do tego, żeby została wyparta gdzieś przez. Tak mocne i silne nasze własne nawyki codzienności, nawyki dnia codziennego. To takie zwykłe sprawy, monotonne, życiowe, ludzkie. Hmm. To się faktycznie wydaje kluczowym. Ale jest jeszcze jedna rzecz dosyć interesująca, nieco intrygująca, na którą zwraca uwagę ten cytat, który Tobie przytoczyłem przed chwilą. Mianowicie, ten konkretnie fragment wiesz, dlaczego wciąż je podsycasz. Czyli te sprawy, te dramaty życia. Hmm. Bo bardzo pochłania cię ich odgrywanie. Tak, faktycznie. Czyli ten cytat wprowadza dodatkowy element jeszcze do równania. Mianowicie, nie tylko rysuje przed nami taki obraz, że jakąś mądrość nową w naszym życiu mogą nam przesłonić Sprawy codzienności, jak gdyby same przez się, bez naszej woli niby, ale i również tak naprawdę może się okazać, że jednak jest w tym jakaś nasza zasługa, nasza przyczyna, polegająca na tym, że no, ta codzienność jednak nie przesłania nam tych spraw sama, nie może nam tak naprawdę ich przesłonić sama przez się jakby się początkowo mogło wydawać, tylko żeby nam je przesłoniła, to musi mieć naszą uwagę. Czy innymi słowy, musimy witalizować tą codzienność naszą własną uwagą. Bo bardzo pochłania cię ich odgrywanie, czy jej odgrywanie. Pochłania nas odgrywanie naszej własnej trywialnej codzienności. Dlaczego trywialnej? Dlatego, że jest mnóstwo spraw w naszym codziennym życiu, w życiu przeciętnej osoby, takiej statystycznej, które właściwie faktycznie są trywialne. Sznurowanie butów, mycie naczyń, jakieś robienie zakupów, płacenie rachunków, hmm, ścielenie łóżka, gotowanie wody, obieranie ziemniaków. To jest przecież, jakby tak policzyć, ile jest tego typu rzeczy, to możemy faktycznie dojść do wniosku, że hmm, prawdopodobnie spokojnie większość tak naprawdę rzeczy, wypełniających dosłownie nasze życie, naszą codzienność, nasze dni, to są rzeczy tak naprawdę, mówiąc delikatnie, mało istotne. Czy inaczej, trywialne po prostu. I teraz hmm, pytanie, ile my będziemy inwestować uwagi w te rzeczy. Dlatego, że kwestii naprawdę ważnych w naszym życiu, takich życiowo ważnych, duchowo ważnych, jest w opozycji bardzo mało zwykle. Ale są one wielkiego, wielkiego znaczenia. To są rzeczy, o których myślimy w perspektywie hmm, na przykład własnej śmierci, czy w perspektywie odejścia z tego planu naszych własnych bliskich, to są rzeczy, o których myślimy zwykle w perspektywie czegoś dużego, duchowo. Hmm. Kiedy chcemy się, czy czujemy, że chcemy bardziej zastanowić, głębiej zastanowić nad życiem, jakoś um, czujemy pociąg do głębszego sensu ponad te właśnie trywialności. Kiedy czujemy, że mamy pociąg do czegoś więcej niż tylko takie mechaniczne granie z życiem w takiego ping-ponga. Poprzez właśnie takie załatwianie różnych spraw, obowiązków, realizowanie, żeby sprostać temu wszystkiemu, żeby to jakoś ogarniać ile rzeczy trzeba ogarniać. Ale czy my jesteśmy istotami stworzonymi tylko do ogarniania tych rzeczy, tak przyziemnych, tak pospolitych, tak powierzchownych. Hm. Myślę, że wiele osób czuje świadomie lub instynktownie, że mamy większy, znacznie, znacznie, większy potencjał. Tym bardziej, jeżeli wierzysz lub uznajesz po prostu istnienie czegoś takiego jak dusza. Kiedy koncentrujesz się na czymś takim jak świadomość, kiedy uznajesz siebie, czy postrzegasz siebie jako istotę duchową, a nie istotę której myśli są tak naprawdę efektem, rezultatem jakichś stricte procesów biochemicznych i niczym więcej. Kiedy, gdzie świadomość jest złudzeniem, tak naprawdę życie powstało z jakiejś tam zupy chaotycznie, kiedyś pierwotnej. Hmm. A tobie się tylko wydaje, że jesteś świadomy. To jest tak naprawdę złudzenie. Tak jak podjęto, co ciekawe, w taki. Kontrowersyjny sposób zagadnienie świadomości w pewnej powieści science fiction Blind Side, czyli czyli widzenie na polski, zostało to przetłumaczone, ten tytuł. Hmm. Więc powracając do, do tej kwestii codzienności, zaangażowania w codzienność, że owe zaangażowanie może nam przysłaniać hmm, duchową treść życia. Żeby nam przesłoniło duchową treść życia, potrzebne jest jednakowoż to, żebyśmy dawali uwagę tejże codzienności. Sama codzienność nie może nam niczego przesłonić sama przez się tak naprawdę. Hm. Potrzebny jest innymi słowy pewien system wartości. Pewna świadoma perspektywa. Świadome kierowanie wzroku w określonym kierunku. To tak jakby trochę hm. Na przykład ubrać pewne okulary, ubierasz różowe okulary i wszystko nagle widzisz różowo, cokolwiek masz przed sobą. Tak samo możesz hmm, pomiędzy codziennością a sobą, swoją własną świadomością, możesz postawić filtr tej duchowej treści. Czyli, że całe twoje życie, względem całego twojego życia będziesz wychodził czy wychodziła z perspektywy duchowej. Hmm. Będziesz przeżywać je jako duchowa istota. Mówię o tym dlatego, iż um, z obserwacji wydaje się, że bardzo łatwo jest zatracić się w tych codziennościach, w tych trywialnościach dnia codziennego. Bardzo łatwo jest, jak gdyby się w nich zahipnotyzować. Hmm, czy nimi zahipnotyzować. Tak bardzo być nimi pochłoniętym. Hm. Wydaje się to um, taką właśnie grawitacją, silną, silną grawitacją powszechności, trywialności, codzienności. Kiedy widzimy, jak część osób bardzo jest zaangażowana w te rzeczy, w te takie powierzchowne, w to, co się nazywa obowiązkami, właśnie takimi hm, rzeczami, wypełniającymi codzienność. Hmm. I pojawia się ta mantra, to credo części osób niemałej niestety, że nie mam czasu, nie mam czasu, brak mi czasu. Pojawia się ten ekskluzywny charakter wolnego czasu. Pojawia się ten absurdalny koncept czasu dla bliskich podczas świąt. Raz, dwa razy w roku Pojawia się święto zmarłych, kiedy nagle przypominamy sobie, czy część osób przypomina sobie hmm, o jakiejś bliskiej istocie, żeby pójść i, i jak gdyby przypomnieć ją sobie, bardziej się na niej skoncentrować. Hmm. Niedziela hmm. kiedyś wydawała mi się dniem wyjątkowym, kiedy chodziłem jako dziecko do kościoła, wydawała mi się dniem wyjątkowym. Hmm. Moje pierwsze wrażenia z Mszy Świętej były między innymi takie, że ludzie się odmieniają. Hmm. Tak. To naiwnie odbierałem wówczas, szczególnie podczas przekazywania sobie znaku pokoju. Mi się to tak kojarzyło, że wow, nagle wszystkie te obce osoby, tak bardzo zróżnicowane w różnym wieku, hmm, różnie wyglądające, o różnej aurze, te wszystkie osoby nagle wydają się pozytywnie, przyjaźnie do siebie nastawione, wydają się chętne do tego, żeby zachowywać się jako jedna Rodzina. Jako wspólnota. I od tej chwili wydawało mi się zawsze, że świat może być prawdziwie, naprawdę lepszy. Hmm. Że to już nie będzie ten sam świat. Ale poniedzieli nastąpiwało zawsze to samo. Poniedziałek, powrót, po prostu coś, co moglibyśmy idiomatycznie określić spokojnie, mianem powrotu na ziemię. Hmm. Coś, w czego kontekście ta niedziela tak naprawdę to było marzenie. To było przebywanie w innym miejscu, wyrwane z kontekstu. Obawiam się, że um, niedziela jako prawdziwe życie, niedziela przez 7 dni w tygodniu, duchowo, jest tylko w praktyce obecna w części znacznie mniejszej osób Hmm. Dla których faktycznie duchowość gra pierwsze skrzypce, które faktycznie są na przykład, mają, mają na pierwszym planie przed całą codziennością, mają tą przyjazność, miłość bliźniego, jakieś duchowe hmm, pewne wytyczne, żyją tym w praktyce, coś, co ma miejsce na mszy świętej, o czym się na szach przypomina mają tego Boga w sercu i w świadomości żywo. Nie tylko w pamięci, ale w sercu i świadomości żywo na co dzień. Na co dzień. Wydawałoby się bowiem oczywistym, że hmm, właściwie to Bóg powinien pełnić, mówię dla osób wierzących w Boga, powinien pełnić w naszym życiu Pierwsze skrzypce. Tą nadrzędną, pierwszoplanową rolę. Cały czas. A nie tylko w niedzielę. Wydaje się, to wydawałoby się to przecież logicznym i oczywistym, że nie tylko w niedzielę. Hm. A jednak obserwując część osób, widzimy. Dostrzegamy, możemy dostrzec taki syndrom, hmm, że to do złudzenia wygląda tak, że w niedzielę spotykają się z Bogiem, a od poniedziałku do soboty hmm, są gdzieś indziej. Tak jakby nigdy sprawy nie było. Albo prawie w ogóle nie miałoby to miejsca. Jak gdyby w czasie mszy świętej przebywały w innym wymiarze, albo hmm, jak gdyby ta cała msza była, była mniej więcej na tej samej półce, co tak zwane marzenia. Czyli um, marzyć można, ale tak naprawdę stereotypowo nikt marzeń nie traktuje poważnie. Jest duża różnica pomiędzy marzeniem, konceptem marzenia, a, a planem, zamierzeniem. Konkretną decyzją. Hmm. I dopóki mówisz o marzeniach, Dopóty to jest tak naprawdę poza zbiorem rzeczy realnych, tych do załatwienia, spraw do załatwienia na co dzień, spraw, z którymi należy się liczyć na poważnie w czasie mającej miejsce rzeczywistości w twoim życiu. Stąd grawitacja codzienności. Jaką postawę mamy względem rzeczy wypełniających nasze życie? Rzeczy, które bardzo przekonująco nasze życie tworzą. Skoro większość tego życia jest trywialnościami wypełniona, takimi prostymi sprawami w gruncie rzeczy, których jest po prostu wystarczająco dużo, żeby odnieść takie wrażenie, że to właśnie te rzeczy budują nasze życie. Podczas kiedy, moim zdaniem, esencją naszego życia tak naprawdę są duchowe kwestie, których, jak już mówiłem, jest o wiele mniej, ale są o wiele silniejsze tak naprawdę. O wiele trwalsze, o wiele większej wagi i ja spoglądam na to w ten sposób, że kiedy ten ziemski etap naszej ścieżki się kończy, to zabieramy ze sobą tą duchową treść, te niewiele spraw, ale bardzo, bardzo ważkich, w których kontekście w których odniesieniu te trywialności życia, trywialności codzienności były tak naprawdę narzędziem. Narzędziem. Narzędziem do czego? Do naszego osobistego, duchowego rozwoju. Spoglądam na życie na ziemi, na to takie rzeczywiste życie, pełne różnych hmm, właśnie tych przyziemnych spraw, Spoglądam na to życie jako na warsztat własnego duchowego rozwoju. Pełen narzędzi, za których pomocą możemy się rozwijać. Wszystko, co pojawia się w przestrzeni naszej świadomości, włącznie z każdą osobą, nawet, nawet z jakimś przechodniem, jakimiś totalnie epizodycznymi ludźmi. Wszystko jest, tak głęboko jestem przekonany, w naszej przestrzeni z bardzo konkretnego powodu. Jakbyśmy innymi słowy byli na indywidualnym kursie, na który sami się zapisaliśmy z własnej woli, żeby przerobić pewne konkretne sprawy, pewien konkretny materiał. Nawet w odniesieniu do klasycznej religii katolickiej, czy chrześcijaństwa, która to religia raczej reinkarnacji nie uznaje? Nawet w, w jakby w chrześcijaństwie życie na ziemi jest rodzajem tak naprawdę jakby, jakby to rzecz, okazji, możliwości do rozwoju duchowego. Gdzie człowiek ma wybór, jest jakby poddawany mnogim możliwościom wyboru, które zapewniają mu możliwość duchowego wzrostu. Od punktu A do B, czyli od przyjścia na ten świat do z niego odejścia. Hmm. Człowiek ma możliwość wyboru. Dowiaduje się, mówiąc w największym uproszczeniu, co jest dobre w cudzysłowie, a co złe w cudzysłowie: etyczne, nieetyczne itd. itd. i przez całe życie ma możliwość wyboru. Chrześcijaństwo, jak wiele innych religii, dostarcza pewnego kodeksu etycznego, pewnych wytycznych, postępowania, jak warto postępować w życiu, co jest cenne duchowo i Życie w tym kontekście, w odniesieniu tego kodeksu, jest tak naprawdę narzędziem, jawi się narzędziem, jawi się okazją. Ono nie powinno być pierwszoplanowe. Ono jest po prostu, po prostu okazją do aplikacji tego kodeksu w celu własnego duchowego wzrostu, w celu jak gdyby hm, samookreślenia siebie, kim jestem. Tak jakbym sobie przypominał innymi słowy. Poniekąd dowiaduję się kim jestem, na przykład z Pisma Świętego dowiaduję się kim jestem poprzez zawarte tam treści, poprzez zawarte tam wytyczne dowiaduje się hmm, co jest warte, żeby wypełniać tym własne życie, jaką perspektywę na przykład warto obierać co jest określane jako wartościowe, taki pomocnik trochę w życiu, przewodnik, jakbyśmy byli trochę w obcym kraju i potrzebowali turystycznego przewodnika. To jest coś takiego, tylko że dla naszej własnej duszy. Nie tylko w kontekście codziennych spraw, ale w kontekście właściwie wszystkiego. I w odniesieniu do tego to życie, również cała codzienność tego życia, to jest tak naprawdę tylko narzędzie lub narzędzia, taki warsztat. Nawet w systemach, które nie uznają reinkarnacji. Tak to jest postrzegane, bo te systemy religijne, to co określamy religiami, zwykle, o ile nie zawsze, dostarczają nam jakichś wytycznych postępowania. Jakichś wskazówek. Co jest wartościowe. Hm. Jak gdyby ktoś rzucał światło na naszą duszę. Wskazując nam, popatrz. Ona istnieje, istnieje twoja dusza. Jesteś czymś więcej, jesteś wartościowy i powinieneś, powinnaś, a przynajmniej warto bardzo zachowywać się jak wartościowa duchowa istota. Nie daj się innymi słowy zwieść pozorom, że jesteś tylko mechanicznym trybikiem w jakiejś większej maszynerii, bezmyślnym, takim robaczkiem, mrówką. Nie daj się zwieść pozorom. Że w Twoim życiu chodzi tylko o granie w ping o ogarnianie spraw, realizowanie obowiązków. Tylko miej oczy otwarte, szeroko, Twoją świadomość, ciągle przebudzoną, aktywną. Żeby na pierwszym planie dla Ciebie była dusza, duchowa perspektywa, bo o to chodzi. Masz do tego potencjał. Jesteś do tego zdolny, zdolna, bo taką istotą jesteś. Hmm. Po to rzucamy na ciebie to światło. Niczym takim reflektorem. Uświadamiamy, żebyś mógł, mogła sobie uświadomić, kim jesteś i w związku z czym, jak możesz godnie, adekwatnie względem tego żyć. Więc tak wracając do kwintesencji tego przemyślenia tej całej sprawy, powtórzę również przede wszystkim dla siebie też, że kluczowym wydaje mi się, żeby za każdym razem, kiedy odkryjemy, że mamy właśnie styczność z jakąś iluminacją, z czymś, co czujemy, że mogłoby odmienić nasze życie w istotnym stopniu, z czymś, co czujemy, że mogłoby w istotnym stopniu nam pomóc. I to nas ekscytuje, czujemy. Za, każdy, za każdym razem, kiedy czujemy coś takiego, kiedy zdajemy sobie z czegoś takiego sprawę, bardzo pomocnym w efektywności, żeby to nie okazało się słumionym zapałem, czy żeby gdzieś tam nam nie umknęło, nie przepłynęło pomiędzy palcami, bardzo pomocnym wydaje się postawienie dużego akcentu na to, żeby w tym przede wszystkim pierwszym okresie, zaraz po uświadomieniu sobie tego narzędzia o wysokim potencjale pozytywnej zmiany w naszym życiu, żeby w tym pierwszym okresie trzymać to w naszą własną świadomością i uwagą na pierwszym planie, bardzo uważnie, stanowczo, żeby jak najczęściej sobie o tym przypominać, jak najczęściej mieć to w pamięci, jak najczęściej mieć to w świadomości, niczym te okulary założone przez które postrzegamy wszystko, co mamy przed sobą. Duże i małe sprawy. Ważkie i trywialne. Hmm. Żeby w tym pierwszym okresie trzymać, jakby dać większą uwagę na to, żeby mieć jak najczęściej tą konkretną jakąś mądrość, wskazówkę, pomoc, poradę na pierwszym planie. Można to łatwo uzyskać, chociażby... Hmm, umieszczając tą wskazówkę w jakimś widocznym miejscu dla nas. Miejscu, w którym będziemy widzieć to codziennie. Jeżeli na co dzień na przykład używamy komputera, to możemy sobie na przykład na pulpicie jakoś ustawić, żeby ta rzecz była przed nami wyświetlona w postaci jakiegoś hasła, ujęte w jakieś esencjonalne hasło, które natychmiast wywoła w nas ciąg skojarzeń. Będziemy wiedzieli, o co chodzi. I będziemy mieli to każdego dnia w pamięci. Czy możemy wypracować sobie nawyk polegający na tym, że powiążemy przypominanie sobie o tej pewnej konkretnej mądrości z, jakimś, z jakąś rzeczą, którą nawykowo, trywialną wykonujemy tak czy owak codziennie. Na przykład podczas kolenia się. Spoglądając w lustro możemy wyrobić sobie nawyk, że czynność spoglądania w lustro wywołuje, będzie powiązana w nas z tą konkretną mądrością, myślą, przypomnieniem jej sobie, że to jest punkt startowy na dzisiejszy dzień w moim życiu. Żeby on był obecny jako te okulary, filtr, na moim pierwszym planie, kiedy wyjdę do życia, do nowego pięknego w nim dnia, żeby ów rozpocząć, żeby go doświadczyć. Hmm. Wydaje się to dosyć istotnym, żeby położyć akcent na to, żeby w tym pierwszym okresie przede wszystkim dużo uwagi dać, świadomej, żeby uważnie trzymać tą pewną konkretną mądrość, pewną konkretną poradę, którą czujemy, że ma duży potencjał w naszym życiu, pomocowy, żeby dużą uwagę, dużą uważność zainwestować w trzymanie tej mądrości na pierwszym planie. Wówczas, wówczas faktycznie mamy naszą wolę skierowaną w to i wtedy właściwie ryzyko, że to nam gdzieś przepłynie, jest bardzo małe, nikłe, o ile w ogóle istnieje. Wtedy nie ryzykujemy czegoś takiego, co się niejednokrotnie przydało, przydarzyło Nilowi, że um, gdzieś to mu właśnie zniknęło i on się pochłonął. Hmm. To jest innymi słowy istotna rzecz, na którą wskazują rozmowy z Bogiem, taka bardzo praktyczna w kwestii aplikacji. Stąd miejscami w różnych, w różnych opracowaniach, w różnych przekazach, w różnych książkach z tematyki rozwoju duchowego chociażby, spotykamy się nierzadko z taką poradą, żeby do tych książek powiedzmy, czy przekazów, treści powracać. I to powracać niejednokrotnie. Żeby na przykład daną książkę czytać, a kiedy ją skończysz czytać, to żeby przeczytać ją ponownie. Przynajmniej za jakiś czas, jeżeli nie od razu. Żeby po prostu powracać, powracać, powracać, powracać. Co początkowo wydawało mi się nużące. Ale z drugiej strony to ma sens, z drugiej strony faktycznie to może być bardzo efektywny sposób na to, żeby skutecznie wprowadzić daną rzecz w nasze życie, żeby właśnie nie ryzykować, że ta rzecz gdzieś tam nam umknie pomiędzy mnóstwem codziennych spraw, z którymi mamy zwykle do czynienia. Hmm. Co dalej? Hmm. Syndrom adwokata diabła, trochę. Taki intrygujący motyw w rozmowach z Bogiem. Jedna z rzeczy, która w postawie Nila, hm, okazała się dla mnie bardziej frapująco. To właśnie taki syndrom adwokata diabła, tak bym mógł nazwać, polegający na tym, iż czasem odnosiłem takie wrażenie, że hmm, jakby to opisać, że Neil przybiera taką postawę, przeciętnego człowieka. On twierdzi miejscami, najbardziej frapującym w tym było dla mnie, że on twierdził miejscami, że on to robi specjalnie. Że czasem specjalnie w, w tych dialogach, jakby zgłębiając ten przekaz hmm, w dialogach zawartych w rozmowach z Bogiem, czasem w tych rozmowach specjalnie obiera taką postawę hmm, przeciętnego człowieka, który mógłby być na przykład sceptycznie nastawiony względem czegoś, który mógłby być um, nieufny, powiedzmy, który mógłby mieć jakieś trudności z wiarą, nie brać rzeczy na słowo. I obierając taką postawę specjalnie niejako sztucznie stara się temat wdrożyć Hmm. tak trochę podbierając tego swojego rozmówcę, czytaj Boga czy jakkolwiek zinterpretujesz, bo jak już mówiłem czy dawałem to zrozumienia nie jest istotne właściwie, czy spojrzysz na tego rozmówcę jako na Boga, czy cokolwiek jakkolwiek nazwiesz świadomość, podświadomość hmm, wyższej ja, alter ego okazuje się, że miejscami NIO obiera taką postawę on twierdzi, że na niby. Żeby właśnie podbierać tego Boga tak jakby pod włos, żeby bardziej weryfikować ten przekaz. Żeby konfrontować go z taką przeciętną perspektywą, z perspektywą przeciętnej osoby, która, jak już mówiłem, może mieć na przykład trudności z wiarą, może, może być bardziej sceptyczna. Hmm. Tym samym trochę właśnie, jak gdyby gra Nil wtedy taką rolę adwokata diabła. Czyli on twierdzi, że on wówczas nie prezentuje własnej postawy, tylko bardziej stara się odzwierciedlić postawę części osób, która powiedzmy, dla której, dla której to części tak łatwym nie będzie przyswojenie, powiedzmy, czy uwierzenie w pewne kwestie. Hmm dla których to osób może się okazać to na przykład zbyt górnolotnym, zbyt oderwanym od ziemi, może tak naprawdę nieaplikowalnym w praktyczne, codzienne życie. I co wówczas? Jak do tego podejść? Nil twierdzi, że czasem specjalnie gra rolę, raczej on sam w tych książkach gra rolę takiego powiedzmy sceptyka, Odgrywa na niby rolę sceptyka, żeby hmm, być może więcej osób na tym skorzystało, żeby do większej ilości czytelników trafił ten przekaz, a nie tylko do osób, które, którym łatwo wchodzą duchowe treści, że tak powiem kolokwialnie, które są już tak oswojone z duchowością, że czują się komfortowo. Istnieje również niemała część czytelników, która wcale nie czuje się komfortowo z duchowymi treściami jeszcze która jest jeszcze bardzo pochłonięta tymi codziennymi właśnie trywialnościami, o których już wspominałem i um, dla tych osób szczególnie przydałoby się jakieś wyjaśnienie, jakaś pomoc, wskazówki, przewodnik, jak to wdrożyć, jak w ogóle uczynić, żeby to się wydawało nie jakieś tam nieziemskie, nieosiągalne, Złotymi zgłoskami tak naprawdę, ale miraż. Żeby to nie, nie wydawało się mirażem, tylko żeby to one odczuwały również jako coś, co naprawdę może im pomóc. A nie, że to są jakieś mrzonki oderwane od ziemi, duchowe gadki, szmatki. Hmm. Więc Neil twierdzi, znowu akcentuje to, że on twierdzi, że miejscami celowo, intencjonalnie przybiera taką rolę sceptyka żeby przybliżyć te treści do takich osób również, do większej ilości czytelników przybliżyć, bardziej zweryfikować przekaz może. Do tego nazwałem to takim braniem pod włos, podbieraniem. Ale dla mnie to jego odgrywanie septyka jest intrygujące i frapujące, dlatego że niejednokrotnie pomimo faktu, że on twierdzi, że robi to specjalnie i na niby jak gdyby, niejednokrotnie miałem odmienne wrażenie, że on wcale nie gra, <śmiech> że tak naprawdę um, on jednak wyraża siebie, gdyż niejednokrotnie on mi dosyć autentycznie brzmiał. Pomimo tego znowu, że on twierdzi, że to nie są jego prawdziwe poglądy, jego, jego wątpliwości. Jego zdanie, tylko on tam jakoś to wyraża, hmm, tak naprawdę zdanie innej grupy osób, to jednak w moim osobistym, indywidualnym, subiektywnym odczuciu niejednokrotnie on brzmiał, jakby jednak siebie wyrażał. I to było dla mnie frapującym w rozmowach z Bogiem, dlatego że... Hmm, starocypowo można by się spodziewać, że takie książki napisze osoba, która jest bardzo zainteresowana duchowością, bardzo w duchowości siedzi, w rozwoju duchowym, tak, tak, będzie przytakiwać temu Bogu w tych dialogach i tak dalej. Natomiast co ciekawe i osobliwe w tej serii rozmów z Bogiem, to to, że osoba, która rozmawia z tym Bogiem, czyli ten teoretyczny autor tych książek, Neil Donald Walsh, wcale wydaje się nie być taką osobą siedzącą głęboko w duchowości. On zresztą nierzadko się do tego przyznaje. On się przyznaje. On nierzadko wątpi w siebie w tych książkach i to nie na pokaz. Nierzadko stykamy się w tych książkach z jego taką bardzo sceptyczną postawą względem siebie samego, nie tylko tych przekazów, tych mądrości, które otrzymuje podczas tych dialogów. I Nil bardziej jawi się nam w tych książkach nie jako kolejna osoba z kręgu rozwoju duchowego, tylko jako taki bardziej właśnie przeciętny zjadacz chleba, który nagle po prostu hmm, został skonfrontowany z tym spotkaniem z Bogiem, z tym jakby ciągiem mądrości, porad z nową perspektywą spojrzenia na świat, spojrzenia na życie. Ale tak naprawdę on tak jakby z ulicy, właściwie częściowo, faktycznie dosłownie z ulicy, przyszedł. Um, został jakby wyjęty i wrzucony w ten dialog. Mówię dosłownie dlatego, że kiedy sięgnąć wstecz, o czym opowiadałem w poprzednim rozdziale Mulium. Dedykowanym rozmowom z Bogiem, to faktycznie pisanie tych rozmów z Bogiem poprzedzało bezpośrednio doświadczenie bycia osobą bezdomną wręcz u Nila Jego życie się tak poukładało czy rozleciało, inni by powiedzieli, że on w którymś momencie stracił dach nad głową i żył na ulicy po prostu. Hmm. I tak na marginesie nadmienię, że. Hmm. Jeżeli nie słuchałeś, nie słuchałaś poprzedniego Molium o rozmowach z Bogiem, to istnieje świetny film, dokument na temat rozmów z Bogiem, Nila Walsha, ilustrujący to. Ilustrujący to jego życie, to jak doszło do stworzenia serii Rozmowy z Bogiem. Świetny film, co ciekawe, od niedawna dostępny również z polskim lektorem na YouTube. Bynajmniej był ten jakiś czas temu, kilka tygodni temu, kiedy sprawdzałem gdzieś w okolicach wydania pierwszego rozdziału o rozmowach z Bogiem. Wtedy z bardzo miłym zaskoczeniem, to była dla mnie duża niespodzianka, odkryłem, iż na YouTubie jest już film rozmowy z Bogiem z polskim lektorem. Wow! To było niesamowite, dlatego że ja się nie spodziewałem absolutnie, że tak egzotyczna produkcja zostanie wyposażona w, w profesjonalnego polskiego lektora. Jednak tak się stało. I mamy tą przyjemność dzisiaj móc sobie obejrzeć faktycznie rozmowy z Bogiem z polskim lektorem i tam możesz zobaczyć jak to wszystko wyglądało, że właściwie Nil był po prostu osobą jak wiele innych, mającą rodzinę, mającą pracę, niedoskonałą jak wiele innych, właściwie szło każdy jest chyba niedoskonały. Nil należał jeszcze w dodatku do tych osób i należy, które nie stronią od od stwierdzenia tego, że tak są niedoskonałe, tak mają słabości, tak yy, raniły innych i ranią nadal, i ty, tak, i to na, nawet do tego stopnia, że on nawet nie twierdzi, że tak, teraz, teraz będzie lepszy. Zdecydowanie na pewno będzie lepiej wszystko będzie spłatka szło. Nie, on wręcz twierdzi, że pomimo faktu, że tak wiele otrzymał mądrości, to nadal ma trudności z jej wdrażaniem, co nie jest winą samych mądrości, tylko jest winą jego własnych niedoskonałości. Tego, że do wdrażania tych mądrości jest potrzebna tak naprawdę wola. Wola, być może wytrwałość, być może zdecydowanie determinacja, mobilizacja, jakkolwiek nazwać, ale coś w nim jednak sprawia, że jakieś tam trudności ma z aplikacją tych rzeczy, nowej perspektywy własne życie do dnia dzisiejszego. Hmm. Także to go czyni, przypuszczam, domyślam się, bardziej bliskim dla przeciętnego czytelnika, że on ma taką bardziej perspektywę hmm, ludzką, czy innymi słowy, mniej idealistyczną. Hmm. I stąd, stąd niejednokrotnie, kiedy on wydaje się z jednej strony grać tego adwokata diabła trochę na niby, z drugiej strony łatwo uwierzyć, czy nie trudno, Inaczej mówiąc, w to, że on jednak wyraża tak naprawdę samego siebie. Hmm. I um, osobliwość tej sytuacji polega na tym, czasem mnie to frustrowało, te, wręcz ta jakby taka, hmm, taka niższa mentalność jawiąca się, wyłaniająca się z tej postawy. Hmm. Um, co z drugiej strony faktycznie czasem wygląda jakby było specjalnie trochę robione. To, to takie frapujące dosyć. Hmm. Jednakowoż to pełni bardzo ważką rolę w rozmowach z Bogiem, mianowicie stymuluje takie dogłębne przedstawienie tematu. Innymi słowy, za pomocą tego zabiegu przekaz Dostarczany za pośrednictwem Nila w serii tych książek, staje się znacznie bardziej pogłębiony poprzez właśnie ten element nieufności, poprzez ten element sceptycyzmu. Strona, z którą Nil rozmawia w tych dialogach, nie unika konfrontacji z ową nieufnością czy sceptycyzmem. Jak najbardziej się jej podejmuje jest ten dialog prowadzony i prowadzony, kontynuowany, zgłębiany i my to dostajemy. Jesteśmy w tym momencie w najlepszej sytuacji możliwej, bo tak naprawdę dostajemy więcej niż tylko taki oryginalny zapis, jak na przykład w jakiejś świętej księdze i róbcie z tym, co chcecie, <śmiech> ale um, po prostu wszystko jest jakby, wszystko zależy już teraz od nas, ale... Nie ma żadnego pomostu pomiędzy wielką duchową mądrością a nami, którzy dotychczas żyliśmy w codzienności i byliśmy w niej po uszy <śmiech> zatopieni, zaangażowani. Nie ma żadnego pomostu, który by nam to tłumaczył, przetłumaczył tak elementarnie, prosto, <śmiech> który by poradził sobie z naszymi wątpliwościami. Dlatego jest tak wiele <śmiech> osób, które y, pełnią rolę konsultantów czy jakkolwiek by to nazwać, interpretatorów danych treści, pomagając aplikować daną rzecz w codzienne życie. Hmm. Dlatego jest cały, domyślam się, ten koncept mszy świętej, na przykład chociażby, gdzie mamy m.in. ten element czytania fragmentu pisma i jego interpretacji. Czyli mamy to całe kazanie. No czym to kazanie jest? Dla mnie jawi się czymś fascynującym, mianowicie właśnie tą taką translacją, tłumaczeniem pisma na praktykę, na praktyczne życie, które możemy przecież wieść każdego dnia. Czyli jakby przetransportować skutecznie mądrość zapisaną w Biblii, na przykład w tym przypadku konkretnym, w naszą osobistą codzienność. I to otrzymujemy częstokroć na kazaniach w kościele. Hmm. Teraz mi się to kojarzy w ogóle, o ile dobrze pamiętam, z konceptem, hmm, czy to się nazywało Talmud? A może jakoś inaczej, teraz już nie jestem pewien, ale generalnie chodzi o zbiór tradycyjnego prawa z judaizmu, gdzie tamtejsza kultura dysponowała własną świętą księgą, ale i interpretowano tą księgę. Początkowo ustnie. Interpretowano ją, żeby dojść do odpowiedzi, w jaki sposób wykorzystywać zawarte w niej mądrości w codziennym życiu. I w którymś momencie efekty, rezultaty tej interpretacji zaczęto spisywać i w ten sposób powstał bodajże właśnie Talmud. Jeżeli się mylę, to przepraszam, jeżeli pomyliłem pojęcia, ale hmm, istnieje coś takiego właśnie jak z tradycyjnego prawa i który, został, który był z biegiem czasu, z biegiem wieków uaktualniany, żeby odpowiadać na bieżąco współczesnym czasom, czyli innymi słowy była to taka współczesna, zawsze na bieżąco interpretacja ich własnej świętej księgi w praktyce, jak ją aplikować, jak ją zastosowywać w codziennym życiu. Stąd właśnie w rozmowach z Bogiem i Laosha dostajemy ten dodatkowy element, taki hmm, troszeczkę ekskluzywny, bonusowy, bardzo praktyczny, że dzięki miejscami obecnej nieufności, sceptycyzmowi przekaz zawarty w rozmowach z Bogiem, mądrość zawarta w tych książkach jest bardziej pogłębiana, bardziej wyłuszczana, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej rozdrabniona na czynniki pierwsze, wałkowana nieraz się chciałoby powiedzieć. Nierzadko są tam rzeczy powtarzane i bardzo dobrze, dlatego że to bardzo uprzystępnia zawarty w rozmowach z Bogiem przekaz. Innymi słowy, treści zawarte w tej książce są bardzo przystępne, są podane w bardzo przystępnej formie. To jest jedna z rzeczy, którą warto wiedzieć o tych książkach, że one nie są tak naprawdę górnolotne. Chociaż język, szczególnie jeżeli w oryginale angielskim czytać, język, w jakim pisane są te książki, wypowiedzi tego tak zwanego Boga, brzmią tak trochę archaicznie. Ten styl biblijny, to jednak, um, mam na myśli ten styl biblijny, to jednak jednocześnie udaje się świetnie Uczynić ten przekaz bardzo przystępnym. Ten sam Bóg, biblijny, archaicznie brzmiący, potrafi bowiem w tych samych książkach na przykład brzmieć jak twój kumpel dobry. Potrafi z tobą żartować, potrafi się z tobą przekomarzać, potrafi nawet mieć czasem cięty język. Ha, ha. A wszystko dlatego, że przechodzi trochę przez filtr um, samego Nila, ale nie tylko. Dlatego, że dowiadujemy się, że postrzeganie Boga jako wyizo wyizolowanego, że na przykład Bóg nie ma prawa mieć poczucia humoru czy czegoś, jest bardzo ograniczony, hmm. I że Bóg jest znacznie bardziej pojemny, że tak powiem, niż tylko, niż tylko taki święty obrazek bardzo poważnego, zawsze poważnego, absolutnie zawsze poważnego mędrca, trzymającego pieczę nad wszechświatem. Hmm. Ale wracając do tego syndromu adwokatu, adwokata diabła, um, kiedy mówiłem, że Nil miejscami twierdzi, że robi to na niby, że robi to celowo, to jeszcze na koniec tego wątku przytoczę cytaty to ilustrujące. Ja tylko starałem się wyartykułować to uczucie, troskę, oburzenie. Hm. Świetnie ci to poszło. Nie dałem się przekonać. Hmm. Jak odpowiedzieć tym, którzy naprawdę tak myślą? Czyli insynuacja, że Neil nie należy do osób, które naprawdę tak myślą. I inny cytat. Tak to widzi mnóstwo ludzi. Po prostu wyraziłem uczciwie ich zdanie. Hmm. W istocie doceniam bardzo fakt, że poprzez taką postawę książki rozmów z Bogiem są adresowane nie tylko do grupy osób siedzącej głęboko w tak zwanej duchowości, ale i właśnie do całej reszty również. I następne zagadnienie, które sobie tak takim kryptonimem określiłem, że posłaniec nie jest ważny. Cytat. Może trudno ci będzie uwierzyć w to, że to wszystko istotnie pochodzi od Boga. Zresztą to nie jest wcale konieczne. Dla mnie liczy się przede wszystkim to, czy materiał tu zawarty sam w sobie ma wartość, czy wnosi nowe spostrzeżenia, budzi i odnawia, zachęca do wprowadzenia zmian w nasze codzienne życie na ziemi. To jest to, o czym mówiłem niedawno. Właśnie to, że um, nie jest istotne, jakby specjalne koncentrowanie się na tym, czy w tych książkach otrzymujemy dialog faktycznie z Bogiem. Hmm. To jest tak naprawdę taki haczyk bardziej. Można to tak traktować jako taki haczyk, który ma przyciągnąć uwagę, nawet może trochę marketingowy. Ale tak naprawdę mało istotne, czy mamy do czynienia z Bogiem, czy nie czy to jest tak jak mówiłem wyższy ja czy traktować to jako wszechświat nadświadomość wszechświadomość podświadomość alter ego jakkolwiek dokładnie jak u Garyla Anki dokładnie ta sama kwestia nic nie stoi bowiem tak naprawdę na przeszkodzie żeby skoncentrować się na samej treści jeżeli mam do czynienia bowiem z treścią która wiem absolutnie wiem że może mi Pomagać w życiu, która wiem, czuję, jestem pewien, że czuję wielką ekscytację z niej płynącą dla mnie. Ona mnie bardzo ekscytuje. To już jest sam w sobie znak bardzo istotny, bardzo, bardzo dużo mówiący. Jeżeli coś cię bardzo ekscytuje, to innymi słowy już jest taki wskaźnik, że to może faktycznie w praktyce wprowadzić dużą, istotną przynajmniej zmianę w twoim życiu. To jest ten znak. No to jeżeli ja, stykając się z daną treścią, wiem absolutnie, że czuję się podekscytowany, czy wiem absolutnie, że to może mi pomóc, zgadzam się z tym, to mnie olśniewa, to mnie pozytywnie zaskakuje, ja nie mam wątpliwości względem tego. Odnajduję w tym faktycznie coś, co może mi pomóc, potrafię to rozpoznać. No to jakie ma znaczenie? Jak bardzo kluczowe? Skąd to pochodzi? I ja równie dobrze mogłem znaleźć tą treść zapisaną na jakiejś kartce leżącej na ławce w parku. I mógłbym również nie wiedzieć wtedy, kto to napisał, dlaczego zostawił tą kartkę na tej ławce. Hmm. Ale tak naprawdę rozumiemy, że to nie będzie miało praktycznego dla żadnej rozsądnie myślącej osoby znaczenia. No to będzie tak naprawdę tylko formalność, taka ciekawostka na bardzo, bardzo dalszym, o ile nie na ostatnim planie. Gdyż pierwszoplanową kwestią będzie po prostu ta treść na tej kartce umieszczona. To, że ona może mi pomóc, to, że ja jestem pewien, że ona jest dla mnie pomocna, to, że ja jestem pewien, że ona mnie ekscytuje. To, że ja jestem pewien, że ona faktycznie dobrze ujmuje rzeczy. Coś mi układa w życiu. Hmm. Stąd też warto pamiętać przy okazji rozmów z Bogiem i na że posłaniec nie jest ważny. Nie jest ważne, w jaki sposób to będziemy określać. Czy to Bóg, czy nie Bóg. Heh. Czy Nil sobie wymyśla, czy nie. W samym filmie jest nawet... Um w tej ekranizacji, w dokumencie, o którym wspominałem, jest nawet taka scena, w której um, Nil jest na spotkaniu z czytelnikami własnych książek i udziela pewnej porady, znowu jak gdyby łącząc się z tym tytułowym Bogiem, własnym umysłem, własną świadomością, udziela pewnej porady jednej z czytelniczek, jednej kobiecie, Um, I wychodząc później z tego spotkania, rozmawiając ze swoją asystentką, menadżerką, dzieli się z nią taką wątpliwością, że on sam właściwie nie ma pewności. Czy to, co powiedział, to, co poradził tamtej kobiecie, płynęło od Boga? Czy on to wymyślił sam? On nie ma pewności. I pojawia się wtedy taki komunikat, czy to właściwie ma, czy to naprawdę ma znaczenie. Ta menadżerka pokazała mu tą kobietę, która zdecydowanie poczuła się lepiej. Pokazała mu tę zmianę w jej życiu, że nastąpiła, że jej życie się prawdopodobnie od teraz już odmieni kluczowo na lepsze. Więc czy to ma znaczenie, skąd płynęło narzędzie, które to spowodowało? Hmm. w samych rozmowach z Bogiem, w książkach niejednokrotnie znajduje się też inne, takie bardzo błyskotliwe spostrzeżenie, że um, tam Bóg jest, biorąc pod uwagę, że Bóg, koncept Boga, w rozmowach z Bogiem przedstawiony jest jako hmm, istota, która jest dosłownie wszystkim. Nie jako odizolowany byt, na przykład odizolowany od ludzi, odseparowany, osobna świadomość, tylko jako wszechświadomość, która jest wszystkim i wszystko w sobie zawiera, włącznie z każdym człowiekiem. Więc w tym ujęciu, po pierwsze, zupełnie, czy inaczej, na marginesie, zupełnie w innym świetle jawi się takie stwierdzenie, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, bo nie jawi się już w taki konwencjonalny sposób, że jesteśmy dziećmi Bożymi jako odseparowane jednostki, że jest Bóg i my osobno. Bo w tym ujęciu jawi się to, że jesteśmy dziećmi Boga bardziej niedosłownie, ale metaforycznie w przenośni jesteśmy dziećmi Boga w znaczeniu, jesteśmy Jego częścią integralną integralnym komponentem. Nie jesteśmy osobno, nie jesteśmy niczym osobnym od Boga. Jesteśmy Jego częścią i w tym znaczeniu jesteśmy Jego dziećmi w cudzysłowiu. Po drugie, jeżeli tak jest, jeżeli Bóg jest wszystkim, a więc i my jesteśmy Jego częścią, to jak może być możliwym postrzeganie, że ja coś wymyśliłem, a nie Bóg? Że w ogóle mogę wymyśleć coś ja, a nie Bóg? Że w ogóle może coś ktokolwiek wymyśleć inny niż Bóg? To jest takie trochę hmm, wyzwanie dla umysłu początkowo, ale faktycznie wgłębiając się w tą treść można, można dojść do takiego wniosku logicznie gdyż yy, to jest takie rewolucyjne postrzeganie w kontekście, w odniesieniu do konwencjonalnego. W konwencjonalnym faktycznie nadal jestem ja i Bóg, i ja jestem osobno i Bóg jest osobno, ja myślę za siebie, Bóg myśli za siebie, ja odpowiadam za siebie, Bóg odpowiada za siebie. I ode mnie wszystko zależy, e, ale ja odpowiadam później przed Bogiem, za to jak ja sobie poradzę, jestem osobno, ja robię moje czyny, nie Bóg, tylko ja to jest konwencjonalny model postrzegania. Natomiast w modelu, który przedstawiają rozmowy z Bogiem, ja, to co uważałem że za siebie, ja tak naprawdę też Bogiem jestem. Jestem Jego częścią w tym znaczeniu. Jestem Jego integralnym komponentem. Nie jestem osobno. Innymi słowy, tak naprawdę ja jestem Bogiem przebranym za mnie. I każdy człowiek jest Bogiem przebranym za tego człowieka. Kiedyś, kiedyś um, nagrałem audycję w tym duchu przedstawiającą Boga jako takiego wielkiego reżysera, który jest wielkim reżyserem spektaklu życia, jednocześnie jest wielkim parapsychicznym aktorem, który wciela się we wszystkie role we własnym scenariuszu. Patrz we wszystkich ludzi, między innymi, na ziemi. Hmm. wciela się w tę rolę bardzo wiernie w taki sposób, że żaden z tych aktorów bo mamy takie wrażenie, że jest ich sporo żaden z tych aktorów nie pamięta hmm. jakże genialny sposób na wierną grę aktorską jakby odciąć sobie pamięć o tym, że się gra i z tym mamy tutaj do czynienia Bóg wcielający się w rolę Człowieka, jednego, drugiego, trzeciego, wszystkich jednocześnie. Jednocześnie pozwala sobie zapomnieć ha, w międzyczasie, obserwować jednocześnie to i jednocześnie grać. Ale grając, ta część Boga, która gra, nie pamięta. Wtedy granej, odgrywanej postaci wydaje się, że jest odgrywaną postacią. Że jest rolą tą. I wtedy właśnie stąd jawi się, wyłania się koncept mnie, ciebie, twojego kolegi, sąsiada, nauczyciela, pracodawcy i innych. Rolę, rolę. I w tym ujęciu, jeżeli spojrzeć na to w ten sposób, jakie ma znaczenie, czy... To, to jest niesamowita w ogóle koncepcja. Nawet jak teraz opowiadam o niej tobie, to ona jest dla mnie po prostu taka... Hmm ogromne, takie naprawdę wyzwanie dla, dla umysłu ludzkiego w tym ujęciu faktycznie nie jest możliwym, że ja mogę coś pomyśleć sam, że właściwie to, to jest tylko znowuż uproszczenie, to tak jak z tymi dziećmi Boga, postrzeganie, że jesteśmy odseparowani, kiedy tak naprawdę jesteśmy tym samym, jesteśmy integralną częścią, nigdy nie byliśmy osobne, nie było nigdy nikogo innego. To takie stwierdzenie też nierzadko pada w rozmowach z Bogiem, że i jest właściwie tylko jeden z nas, <śmiech> a nie ma żadnego dialogu, jest tylko jeden z nas. Ten dialog to jest tak naprawdę złudzenie optyczne. To, że są jakieś odseparowane jednostki, tak naprawdę wszyscy jesteśmy jedną i tą samą świadomością. I to nie jest metafora duchowa mająca ładnie brzmieć, tylko rozmowy z Bogiem przedstawiają to również jako bardzo praktyczną informację, że tak faktycznie naprawdę jest i najłatwiej to wytłumaczyć, używając tego przyrównania które przed chwilą przedstawiłem do aktora wcielającego się w rolę i zapominającego jednocześnie, że to robi. Jednocześnie w mnóstwo ról. Hmm. I w tym ujęciu faktycznie, um, nawet jeżeli będzie mi się wydawało, że ja coś sam wymyśliłem, no to tak naprawdę um, to jest jedno i to samo. Moja myśl jest tym samym, co myśl Boga. Nie ma odseparowania. tak naprawdę. Może to być wyzwaniem początkowo, żeby to jakoś przełknąć, żeby to jakoś przetrawić, <taki>, taki punkt widzenia, ale faktycznie, logicznie rzecz biorąc, analizując, trzeba przyznać, że hmm, tak spoglądając na sprawę, faktycznie nie ma rozróżnienia, nie ma znaczenia, czy Nil Tą poradę udzieloną tamtej kobiecie w filmie dokumentalnym, czy ją wymyślił sam, czy połączył się z Bogiem na zasadzie channelingu i ją otrzymał. Gdyż tak naprawdę to jest jedno i to samo. Żeby być w łączności z Bogiem nie trzeba uczyć się channelingu, innymi słowy. Gdyż przecież samemu się nim jest. Po prostu z tą w cudzysłowie różnicą czy jakby dopowiedzeniem, że ty Jesteś Bogiem w formie roli odgrywanej, bardzo wiernie. Jesteś tak wiernie odgrywaną rolą, że uwierzyłeś, że czujesz się, jakbyś nie ubył. Czujesz się, jakbyś był Janem Kowalskim, Anną Nowak. Po prostu tak się czujesz, tak wiernie to jest odgrywane. To ci niczym nie ujmuje twojego własnego jestestwa zachowujesz indywidualność. To jest następna kwestia, która gdzieś tam frapująco się pojawia w rozmowach z Bogiem. Skoro tak, to co z moją indywidualnością? Zaraz ego się odzywa, boi się, że przestanie istnieć, że jest na niby, czy, czy to ginie, nie? Też dostajemy odpowiedzi, na szczęście ta indywidualność nasza, to co moglibyśmy rozumieć jako nasza indywidualność, czyli ta rola odgrywana, to jest zachowywane. Dopóki tego potrzebujemy, dopóki aktor tego potrzebuje. Nikt nam tego nie odbierze, dopóki tego potrzebujemy. Może jednak nadejść taki czas w naszym rozwoju, na naszej duchowej ścieżce, że przestaniemy tego potrzebować i z własnej woli rozpłyniemy się w boskiej świadomości, aby być może znowu z powrotem w którymś momencie zogniskować się w następną tożsamość. Hmm. Przebrać w następną rolę. Hmm. Ale o tym więcej w samych rozmowach z Bogiem. Hmm. Co dalej? Inny cytat. Istotna wskazówka, to jest cytat, który przedstawia istotną wskazówkę w temacie jak pomagać innym istotom. Hmm. Cytat brzmi tak. Jezus wiedział, że dając ludziom to, czego sobie życzą, zamiast po prostu pomóc im tak, jak sam uważał za stosowne, przekazywał im moc na poziomie, na którym byli przygotowani do jej przyjęcia. Hmm. Czyli dając ludziom to, czego sobie życzą, zamiast po prostu pomóc im tak, jak sam uważał za stosowne. W ten sposób przekazywał im moc na poziomie, na którym byli przygotowani do jej przyjęcia. To jest bardzo um, istotny cytat, który bardzo zwrócił moją uwagę, gdyż wskazuje na coś bardzo, bardzo istotnego, mianowicie... Hmm, kiedy stykać się, wyobraźmy sobie taką sytuację, że stykamy się ze sobą, która hmm, której możemy pomóc której możemy pomóc yy, na przykład życiowo powiedzmy, czy duchowo i czy w jakimkolwiek innym temacie nawet, to nie musi być przecież duchowy w ogóle temat, to może być na przykład jakieś komputerowe zagadnienie um, to nawet, nawet rozpatrując to jako jakieś przyjemne komputerowe zagadnienie, to ja mogę sprawić, jeżeli ktoś potrzebuje mojej pomocy komputerowej, że ja pomogę tej osobie i ta osoba zrozumie, zrozumie zagadnienie w najgłębszym wymiarze, w ogóle możliwym, wszystko, co jest z nim powiązane i tak dalej, a ja mogę sprawić, że po prostu ona rozwiąże swój problem bieżący. I to są dwie różne sprawy, bo w tej pierwszej sytuacji ona dostanie ode mnie ogromnie dużo wiedzy i zostanie specjalistą IT. <śmiech> Czyli zostanie specjalistą informatykiem. Albo przynajmniej będzie miała taką um, szansę, dostanie taką wiedzę, że dostanie po prostu mnóstwo informacji, um, jak na jakimś pełnowymiarowym kursie informatyki. Ale to nie jest niezbędne, gdyż tak naprawdę niezbędnym może się okazać tylko wąska, wąska porada tu i teraz zakorzenione hmm, rozwiązanie jej aktualnego, teraźniejszego problemu, zagadnienia. I ona wcale nie musi dostawać tej jakby kompleksowej wiedzy, tego pełnego zrozumienia, hmm, skąd to się wzięło, dlaczego tak jest i tak dalej. I ja w którymś momencie obrałem taką postawę, że um, będąc jakby pasjonatem komputerów, hmm, pasjonatem informatyki, tych zagadnień, przestałem jak gdyby udzielać informacji na wszelkich możliwych poziomach, bo tych płaszczyzn jest mnóstwo, na których można przedstawiać dane jakiekolwiek informatyczne zagadnienie, bez względu jak błahym by się wydawało. Masz do czynienia z jakimś zagadnieniem na komputerze, coś się tam dzieje, to można przedstawić tak naprawdę źródło problemu na wielu płaszczyznach można interpretować, w którymś momencie można dojść, wiesz, z jednej strony, to jest ciekawe, z jednej strony patrzysz na komputer włączony i widzisz na przykład okienka, widzisz menu start, um, co tam możesz widzieć, jak masz Windows 10, to widzisz to takie kwadraciki kolorowe, jakieś... Um, takie różne rzeczy, jak, jak miałeś czy miałaś Windows XP, to widziałaś taki na przykład niebieski, zielony albo srebrny paseczek na dole z przyciskiem start i tak dalej i tym podobne. Z jednej strony widzisz to, z drugiej strony informatyk wie, że wszystko to tak naprawdę, to są zera i jedynki. Gdzieś tam można jakby schodzić w dół, schodząc w dół, poziom za poziomem, za poziomem, za poziomem można dokopać się zer i jedynek, że tak naprawdę komputer w tym ujęciu niczym innym nie jest jak maszyną, która po prostu obrabia zera i jedynki. Pracuje na dosłownie zerach i jedynkach. Jak wniknąć w języki programowania, to wszystko jest kodem, gdzieś pośrednio pomiędzy tymi zerami jedynkami, a tymi okienkami, zielonym, niebieskim albo srebrnym paseczkiem, gdzieś pomiędzy po drodze znajduje się na przykład kod tak zwany, kod programu komputerowego w jakimś tam języku programowania, czy to będzie jakiś C++, czy Visual Basic, czy Java, czy jakikolwiek inny kod. Um, ale tak naprawdę, żeby ten kod był zrozumiały dla komputera, on musi być przetworzony, przetłumaczony na zera jedynki. I tak można długo, można, ja tu przedstawiłem bardzo krótki obraz, ale tak naprawdę tych warstw jest znacznie więcej rozumienia, jakichś kontekstów, skąd coś się bierze, dlaczego ma miejsce i tak dalej, i tak dalej. I jakby zwykłego, przeciętnego użytkownika, który potrzebuje mieć jakieś zrealizowane zadanie, nie potrzebuje, że tak powiem, interesować cała otoczka tych wszystkich płaszczyzn, warstw, dlaczego tak się dzieje i tak dalej. To wydaje się zrozumiałym. Więc ja w którymś momencie... Powstrzymałem się jako pasjonat, bo miałem takie tendencje do opowiadania o wszystkich tych warstwach, bo mnie one kręcą. One mnie ogromnie fascynują. Mając tendencję do wnikania w te wszystkie warstwy, jednocześnie zdawałem sobie sprawę, że przecież wiele osób, czy część osób może w ogóle to nie interesować. To, co ich interesuje, to rozwiązanie ich aktualnego, teraźniejszego zagadnienia, problemu, z którym się stykają. Więc podjąłem taką postawę, obrałem taką postawę w życiu, żeby dostarczać ludziom dokładnie tą wiedzę, o którą proszą. Dokładnie jakby rozpościerać przed nimi to, w czym są zainteresowani. Czyli jeżeli ktoś mnie pyta, jak rozwiązać dany problem, jeżeli potrafię pomóc, to mówię, jak to rozwiązać. Jeżeli ktoś mnie pyta dodatkowo, dlaczego ten problem miał miejsce, to mówię i jakby rozpościeram przed nim perspektywy, jak można wniknąć to głębiej i jakby badając, starając się zbadać, Ile go tak naprawdę interesuje, jak głęboko on chce w to wniknąć, w dane zagadnienie, w dany temat. I tak samo w zagadnieniach duchowych można postrzegać siebie, że jest się powiedzmy na własnej duchowej ścieżce w jakimś tam punkcie. I stykając się z jakąś osobą, można również ją postrzegać, że na jej własnej duchowej ścieżce jest ona w jakimś tam punkcie. Czyli mamy dwa różne punkty. I teraz, kiedy ja mam pomóc, czy mam okazję pomocy, jak przysłużenia się w jakiś sposób tej osobie, na jej duchowej ścieżce, to mogę teoretycznie odczuć taką pokusę, żeby... Um, przetransportować tę osobę z jej punktu do mojego punktu. Bo ja wiem, jak wiele rzeczy po drodze może się zmienić na plus, na lepsze. Jakby jeżeli, szczególnie jeżeli ta różnica, ta odległość, dystans pomiędzy jej punktem a moim punktem jest dosyć, są dosyć duże, to ja wiem, jak wiele rzeczy po drodze Okazało się pomocnych i innymi słowy wiem, jak bardzo życie tej osoby może zyskać, może się zmienić na lepsze, kiedy ona byłaby w tym miejscu, w którym jestem ja, w tym punkcie. Jak bardzo mogłoby się to zmienić. Z drugiej strony, poprzez samą tą dużą odległość, ten dystans pomiędzy tymi dwoma punktami, przeskok tej osoby do mojego punktu, z jej punktu, może się okazać traumatyczny, może się okazać abstrakcyjny tak naprawdę. Dlaczego abstrakcyjny? Dlatego, że również ja nie przeskoczyłem. Właściwie ta, takie coś jest dosyć trudne, o ile w ogóle możliwe, żeby przeskoczyć. Żebym ja znalazł się w punkcie, w którym się znalazłem, potrzebowałem do niego dojść. A dochodziłem do tego punktu kroczek po kroczku. I tych kroczków potrzebowałem wykonać całkiem sporo, zanim doszedłem do tego punktu. Hmm. Więc był to proces, proces stopniowy, który nigdy nie był dla mnie gwałtowny, nigdy nie był dla mnie teleportacją, że nagle zrobiłem wielki przeskok, zostałem przeniesiony przez jakąś magiczną siłę, y, ogromny dystans do przodu. Więc jakby y, chociaż mógłbym jakby z czystego serca, z dobrych chęci, z dobrych intencji odczuwać taką pokusę, żeby tą osobę przenieść z jakiegokolwiek punktu, w którym się znajduje, do mojego, to z drugiej strony mogę pokusić się o taką dojrzałą świadomość, że ten proces nie byłby rozsądny dla tej osoby, bo pozbawiłby ją jakby całego tego ugruntowania w wiedzy. Nawet gdyby było jakimś cudem możliwe, magicznym przetransportowanie tej osoby do tego punktu oddalonego hen-hen do przodu, to Pamiętajmy o tym, że ta osoba przeniesiona do tego punktu będzie nadal osobą z tego starego punktu, czyli znajdzie się nagle w nowym świecie jako stara jeszcze ona. W sensie stara wersja jej, czyli nie będzie w ogóle jakby oswojona. Może się to zdecydowanie okazać za dużym wyzwaniem dla niej odnalezienie się w tej sytuacji, totalnie dla niej obcej. Wszystko jest inne. Podczas kiedy kiedy idziesz małymi kroczkami, krok po kroku, to zawsze jesteś oswojony. Zawsze czujesz się u siebie, zawsze czujesz się we własnej skórze. I wtedy zawsze czujesz się komfortowo, bezpiecznie, stabilnie, nie tracisz równowagi, że tak powiem. I wtedy bez względu na to, jaką odległość przemierzysz w swoim życiu na duchowej ścieżce, to zawsze, zawsze jesteś ugruntowany, zawsze masz tą równowagę w cudzysłowiu. Zawsze jesteś na swoim miejscu, zawsze to życie jest twoje, czujesz się w nim jak w domu, czy przynajmniej masz taką możliwość, Um, a więc możesz to ogarniać. Możesz to ogarniać łatwo i komfortowo. Um, więc jeżeli ja bym przeniósł kogokolwiek teleportował nagle ogromną jakby odległość duchową do przodu, to byłoby to zdecydowanie nierozsądne. Mogłoby to być nierozsądne, dlatego że ok, ja ją tam włożę, ale ja ją włożę w jej starej wersji. Ona będzie pozbawiona tego całego oswojenia, przyzwyczajenia. I to może się okazać dla niej niszczące, nie do ogarnięcia. Dla każdego lub prawie każdego to praktycznie... Zresztą ja jestem przekonany, że bezkonkurencyjnym jest rozwój, który y, absorbujesz w całości samodzielnie. Trawisz jak gdyby. Y, adaptujesz w siebie właśnie stopniowo, stopniowo, stopniowo, dlatego, że wtedy jest niesamowicie mocny fundament tego rozwoju. Betonowy jest niesamowicie zakorzenione w tobie. I to się chwiać nie będzie. Po prostu. To jest trochę tak, jakby metaforycznie, wizualnie to przedstawić, to, to jest trochę tak, jakbym wziął małe, młode drzewko, wątłe, jakby i przesadził z, ze spokojnego klimatu na wieczny klimat, powiedzmy, no to co się stanie, to łatwo wiatr zwieje to drzewko, bo ono nie będzie miało korzeni. Zupełnie bezkonkurencyjną sytuacją jest natomiast, kiedy ja pozwolę temu drzewku rosnąć. Nie będę go przesadzał, tylko pozwolę mu rosnąć. I wtedy, jeżeli klimat w przestrzeni tego drzewka się zmieni w którymś momencie, na bardzo wieczny, huraganowy może nawet, to już temu drzewku nie będzie nic groziło, dlatego że ono będzie miało bardzo mocne i głęboko zapuszczone korzenie. Tak mniej więcej przedstawia się symbolicznie kwestia rozwoju duchowego na naszej ścieżce. Stąd właśnie ten cytat, że. Hmm, kiedy stoimy w perspektywie pomocy drugiej istocie, to warto wziąć pod uwagę perspektywę, ile ta osoba tak naprawdę potrzebuje, a nie ile my jej możemy dać. To mogą się często okazać dwie zupełnie inne kwestie. Że my hipotetycznie moglibyśmy dać tej osobie bardzo dużo, bardzo daleko ją wywindować do przodu, ale to może się okazać z drugiej strony właśnie bardzo nierozsądnym. To, co się może okazać najbardziej trafnym, i najbardziej może się przysłużyć tej osobie, zapewnić jej największy komfort, to zapewnienie jej pomocy na taką skalę, na jaką ona potrzebuje. Stąd to świetne zrozumienie w tym przypadku Jezusa, który, tak jak w tym cytacie, wiedział, cytuję,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 W jakimkolwiek temacie, rozwoju duchowym, komputerach, w jakimkolwiek zagadnieniu, ta sama zasada, myślę, może, może działać. Może być to bardzo, bardzo taka praktyczna porada, która może zapewniać duży komfort dla, dla ludzi. Zapewniać im dokładnie takiej skali konsultacje, wsparcie, pomoc, na jaką się czują oni sami bezpiecznie, komfortowo, jak i potrzebują. Czyli dać im, innymi słowy, taki kęs, jaki są w stanie przełknąć komfortowo. A nie od razu z grubej rury. <głosy> dać im po prostu tyle, żeby się czuli komfortowo. A kiedy będą się czuli komfortowo, żeby dostać więcej, to damy im więcej. I w ten sposób kroczek po kroczku faktycznie będą się zakorzeniać i przebędą swój stabilny, Mocny, trwały, efektywny, skuteczny, wiarygodny rozwój. Hmm. Świetna wskazówka. Co dalej? Coś na temat wspomnianego channelingu. Cytat. Wiedz, że cokolwiek wysyłam, dociera do ciebie przefiltrowane przez twoje własne doświadczenie, twą własną prawdę, Decyzje, wybory i doświadczenia dotyczące tego, kim jesteś, i kim postanawiasz być. W żaden inny sposób nie mógłbyś tego odebrać i zresztą nie powinieneś. To jest bardzo istotna wskazówka, kiedy myśleć o channelingu jako zagadnieniu, jako takim przyglądać się. Jedną z fascynujących rzeczy um, na temat channelingu jest kwestia... Hmm, przefiltrowania przekazu przez osobowość channelera, osoby channelera. Ja mówiłem, że channeling jest procesem, kiedy człowiek um, wprowadza się w pewien stan umysłu, który pozwala mu łączyć się z jakąś istotą, czy z czymkolwiek, może z własnym wyższym aspektem, czy alter czy jakkolwiek. Um. On się łączy, otrzymuje przekaz, ten przekaz jest przekazywany. Hmm. Tylko, że jeżeli zrobiłbyś, czy zrobiłabyś sobie taki research na, powiedzmy na YouTubie, na channeling i posłuchałabyś sobie, czy posłuchałbyś sobie różnych osób, które wykonują ten channeling, to szybko zauważysz, że każdy z tych channelingów brzmi inaczej. Um, tak jak każda z ludzi wypowiada się we własnym, indywidualnym stylu, tak tutaj dokładnie dostajemy to samo. Każdy z channelingów brzmi Brzmi inaczej, w innej manierze, innymi słowami. Początkowo kiedyś tam budziło to mój sceptycyzm, gdyż myślałem sobie tak, no jak to jest z zewnątrz płynący przekaz, skoro brzmi dokładnie tak, jakby to on sam mówił. Ten człowiek, a nie jakaś inna istota. To nadal brzmi tak, jakby on sam mówił, tylko po prostu mówi o czymś innym, o czym nie mówił do tej pory dopóki nie twierdził, że wprowadza się w channeling. Hmm. A to przecież brzmi no, dosyć swojsko. Nadal brzmi dosyć swojsko. Po mu bardzo. Hmm. Więc jak to jest możliwe? I w którymś momencie się dowiadujemy. Jakbyśmy wniknęli, to w którymś momencie nierzadko się to w channelingach pojawia. Wyjaśnienie, skąd ten efekt. A no efekt bierze się stąd, że... Przekaz, który dociera do channelera, ta jego wena, inspiracja, skądkolwiek by płynęła, czy od istoty z innej planety, wymiaru, od Boga, wyższego ja, znowu podświadomości obojętne, skądkolwiek by płynął ten przekaz, który dociera do osoby, która wprowadza się w channeling, skądkolwiek by ten przekaz nie płynął, żeby on został wyrażony słowami, musi przejść przez filtr umysłu tej osoby, przez translacyjny filtr, jakby przez um, aparat translacyjny tej osoby. Czyli powiedzmy, jeżeli ja byłbym channelerem, to żeby przekazać tobie Tą wiadomość, którą będę channelował, wprowadzę się w specyficzny stan świadomości i coś zejdzie na mnie, jakiś przekaz telepatyczny, coś. że ja przekazał tobie ten przekaz, to ja muszę najpierw go przetłumaczyć, jak gdyby wyrazić w słowach, bo to nie działa na zasadzie, stety albo niestety, nie działa to na zasadzie takiej, że pojawiają się dosłownie słowa z zewnątrz, to wygląda, może wyglądać tak, że pojawiają się we mnie słowa, ale tak naprawdę słowa, to jakie słowa się pojawią we mnie, to zależy od tego aparatu translacyjnego we mnie, czyli od mojego umysłu. Na przykład ja nie dostanę raczej, nie powinienem dostać przekazów w słowach, których sam nie rozumiem, z którymi nigdy wcześniej się nie zetknąłem. Czyli na przykład jeżeli nie znam niemieckiego, to nie powinno być możliwe, że dostanę... Przekaz channelingowy po niemiecku. Że zacznę do ciebie mówić po niemiecku. I tak samo, jeżeli chodzi o dobierane słownictwo, dobierane zwroty, o styl wypowiedzi, manierę wypowiedzi, dokładnie analogicznie. Nie jest możliwym raczej, żebym ten przekaz Veny za pośrednictwem mojej weny, który do mnie dojdzie, za pośrednictwem tego tak zwanego channelingu, nie jest możliwym, żeby ten przekaz przeszedł został wyrażony inaczej niż przeze mnie, to ja jestem tym piórem. To można przyrównać właśnie metaforycznie do pióra czy długopisu. Jeżeli, powiedzmy, masz jakiegoś, um, jakąś osobę, która chce coś napisać, ona ma w ręku długopis, Powiedzmy znajduje na biurku długopis koloru ciemnoniebieskiego, um, to cokolwiek by ta osoba miała do powiedzenia, do napisania, przekazania na kartce, to będzie miało ten ciemno-niebieski kolor siłą rzeczy, bo pióro, czyli tam długopis, było koloru ciemnoniebieskiego. Jeżeli na ławce znalazłby się długopis koloru na przykład zielonego, to ta sama osoba, ta sama osoba, ta sama istota, która chciałaby znowu przekazać to, co ma do przekazania w formie pisemnej, przekazałaby to siłą rzeczy w formie koloru zielonego. To byłaby ta sama treść, ale kolor tej treści byłby zielony. Siłą rzeczy, bo długopis był koloru zielonego. I w tym ujęciu osoba chanelera jest takim długopisem. A konkretniej rzecz biorąc, mentalność tej osoby, jej od słownictwa, począwszy od jej własnego zasobu słownictwa, jakim dysponuje, jej powiedzonka, skojarzenia, styl wypowiedzi, poprzez mentalność, nawet dochodząc do doświadczeń życiowych, to wszystko jest tym długopisem, tym filtrem, przez który zostanie wyrażony dany przekaz. Stąd ten sam przekaz może być wyrażony w zupełnie innym, jakby klimacie, w zupełnie innym stylu, za pośrednictwem różnych channelerów, gdyż różni. Będą różnymi długopisami o różnych kolorach, w cudzysłowie, myślę, że rozumiesz, co mam na myśli. Czyli będą to osoby, które będą posiadały różne słownictwo, różny zasób słownictwa, różne powiedzonka, inne style wypowiedzi, innym, inną manierę, inne doświadczenia życiowe. Chociażby nawet tak stereotypowo, że wiemy dobrze, że inaczej wypowiadać się będzie na przykład osoba w wieku tak zwanym nastoletnim, a inaczej się będzie wypowiadać osoba w wieku lat kilkudziesięciu. Inaczej się będzie wypowiadać osoba, która dużo, dużo książek przeczytała w swoim życiu, o której się mówi, że jest oczytana. Inaczej się będzie wypowiadać osoba, która na przykład jest prostym rzemieślnikiem, ma jakieś proste słownictwo, wręcz specjalnie unika jakiegoś um, górnolotnego, y, górnolotnych terminów, jakichś elaboracji, y, elokwencji, po prostu ma proste słownictwo takie jasne, przyziemne nawet można by rzec, to wszystko będą inne style wypowiedzi ale przez te różne, bardzo zróżnicowane style wypowiedzi może przejść jeden ten sam przekaz, tylko że jego finalna forma będzie różna, nieco będzie się nieco różnić, a jej postać będzie ściśle podyktowana tym kim jest człowiek który przekazuje treść, który pośredniczy w jej przekazaniu, bo tak należałoby na channeling, czy można by tak na channeling spojrzeć, że, że osoba channelera pośredniczy, tak generalnie, konwencjonalnie się spogląda na osobę channelera, że jest pośrednikiem tak naprawdę. Tak jak telefon, jakby u Baszara, czyli u istoty channelowanej przez Daryla Ankę, wspominanego już w tej audycji dzisiaj, Um, jest to tak żartobliwie porównywane do telefonu biologicznego, że osoba chundelera jest takim biologicznym telefonem i tak jak wiemy, znowu inne porównanie niż z tym długopisem. Masz różne telefony, możesz sobie wyobrazić na jakichś archaicznych telefonach. Głos, głos osoby, z którą rozmawiasz, brzmi inaczej niż na, na przykład na smartfonie jakimś nowoczesnym, czy powiedzmy, jakbyś rozmawiał na Skype'ie, to też będzie brzmieć bardziej realistycznie, mniej telefonicznie, mniej retro, bardziej realistycznie. I tak samo tutaj em, bardzo różnie, bardzo różnie może to brzmieć. Powszechne zjawisko w channelingu, dosyć fascynujące zagadnienie, właśnie, że przekaz, przekaz będzie siłą rzeczy. Będzie modyfikowany przez filtr osoby ów przekaz przekazującej. Przez jej zasob słownictwa, jej mentalność, jej doświadczenie życiowe, jej charakter, nawet jej osobowość. Hmm. Więc mam, mamy czasem, taka dygresja, pewne odstępstwa od tego schematu, na przykład u wspomnianego Daryla Anki i Baszara mamy coś takiego, że jak posłuchamy Daryla, to on mówi generalnie spokojnie dosyć. Wydaje się taką spokojną, nieśmiałą osobą. Natomiast kiedy przełącza się na Baszara, kiedy go czaneluje, to nagle znikąd staje się bardzo żywiołowy, dynamiczny. Um, no to, to jest dosyć duża różnica. To jest takie odstępstwo osobliwe. Mamy do czynienia, to tak dla ciekawości. Jeszcze jako inna dygresja w temacie, chciałbym powiedzieć, że ten proces translacji przekazu na, na słowa mówione, czy to pisane, przechodzący przez filtr osobowości channelera, to dokładnie z analogicznym procesem mamy do czynienia w temacie tak zwanej komunikacji niewerbalnej na duchowej płaszczyźnie. Jeżeli zgłębić zagadnienia typu tak zwane OBIE, czyli Out of Body Experience doświadczenia pozacielesne, czy eksplorację duchowej płaszczyzny z, jakby przełączając własną świadomość i, i eksplorując um, duchowe plany, to możemy się dowiedzieć, że tam komunikacja może mieć miejsce między innymi na sposób niewerbalny, czyli w żaden sposób niezwerbalizowany, czyli nie będziesz widział pisma, nie będziesz słyszał głosu, nie będziesz słyszał słów, czy słyszała, ale będziesz doskonale wiedział, wiedziała, co jest do ciebie mówione w cudzysłowie mówione, bo to nie będzie mówione, to będzie przekazywane tak jak gdyby telepatycznie, ale nawet nie w formie słów. Jeżeli pojawią się nawet słowa w twoim umyśle, to to już będzie rezultat translacji. Ale to, co ty pierwotnie otrzymałeś czy otrzymałaś w tej komunikacji, to nawet nie będzie miało formy słów. To nie będzie w żadnej formy posiadało, nie będzie w żaden sposób zwerbalizowane, stąd ta nazwa komunikacji niewerbalnej. Kiedyś to nazywałem komunikacją pod słowami, więcej czasem opowiadałem o tym w niektórych już moich audycjach, wskazując na ten sposób komunikacji, jako bardzo efektywny, to jest duże, duże takie zagadnienie. Można wykorzystywać ten sposób komunikacji we własnych kontaktach z Bogiem, czytaj w modlitwach, we własnych kontaktach z Wszechświatem, z podświadomością jakkolwiek, wizualizacji można wykorzystywać. To jest świetny sposób, gdyż jest najmniej ograniczony czy inaczej mówiąc ma największe możliwości w związku z tym, że za każdym razem kiedy werbalizujemy nasz przekaz, czyli ubieramy na przykład w słowa czy w jakąkolwiek inną formę, to za każdym razem kiedy to robimy to ograniczamy ten przekaz tak naprawdę. Um... Tak jakby kompresujemy go w jakąś formę, ubieramy go w jakieś symbole, natomiast istnieje forma tego przekazu, która nie jest w nic ubrana, nie ma żadnego tłumaczenia, więc nic nie jest gubione, żaden procent informacji nie jest gubiony poprzez sam proces jej tłumaczenia na jakiś język, na jakąś formę i jak najbardziej jest możliwym komunikowanie się tą taką jakby rdzenną, pierwotną treścią przed jakimkolwiek jej tłumaczeniem na cokolwiek, przed jakąkolwiek jej werbalizacją. I moglibyśmy nazwać taki kontakt, taką komunikację, komunikacją niewerbalną. I hmm, u na przykład Roberta Monroe, u jednego z autorów poruszającego zagadnienie eksploracji planów duchowych, tak zwanego właśnie obi, czyli doświadczeń pozacielesnych. U niego pojawiał się gdzieś tam taki koncept tak zwanej roty, on sobie to tak to nazwał, Um, czyli właśnie otrzymania takiego pakietu informacji, kiedy jest, przebywasz na, na duchowym planie, możesz otrzymać jak tam, żartobliwie bardzo mówiąc, jeżeli drugiej istocie nie chce się o tobie tłumaczyć, o co chodzi, bo za dużo jest do powiedzenia, to przekazuje tobie rotę, Przekazuje tobie rotę, ta rota może na przykład wyglądać jako, powiedzmy, jakaś tam kula światła, czy cokolwiek, nie wiem, możesz czuć, że dostajesz tą rotę, to jest nieistotne jak wygląda, ty to dostajesz i kiedy to dostajesz, to efekt tego jest taki, że ty już wiesz, nie czytasz niczego, nie słuchasz niczego, po prostu już wiesz. To jeżeli oglądałeś czy oglądałaś film Matrix, stary film, ale bardzo taki epicki, hmm, wiele osób go kojarzy, jeżeli kojarzysz ten film, pamiętasz z pierwszej części chyba, um, jak Trinity zostało zuploadowane hmm, jak pilotować helikopter, czyli ona zdalnie, ona stała przed helikopterem, potrzebowała pilotować helikopter, ale nie potrafiła tego robić, więc przesłali jej informacje, jakby bezpośrednio do jej umysłu przesłali, co trwało chwilę i po tej chwili ona nagle potrafiła to robić. I dokładnie na tej samej zasadzie analogicznie działa tak zwany koncept roty na planie duchowym, koncept, który Robert Monroe nazwał konceptem roty. Czyli tak komunikacja niewerbalna, innymi słowy, działa dokładnie na tej samej zasadzie. Dostajesz informację, otrzymujesz informację, jakąś wiedzę, która to paczka wiedzy może być bardzo pojemna, niesamowitą pojemność ma i po prostu już wiesz. Nie ma żadnego procesu zapoznawania się z tą wiedzą, nie ma żadnego procesu tłumaczenia tej wiedzy, na przykład śledzenia liter czy posłuchania głosu jakiegoś, który coś do ciebie mówi. Ty po prostu dostajesz i wiesz. Może to trwać nawet sekundę, ułamek sekundy i ty możesz dostać tyle wiedzy na planie duchowym, że żeby przetłumaczyć to komuś, na przykład spisać na papier, to będziesz potrzebował siedzieć i siedzieć, czy potrzebowała siedzieć i pisać, i pisać, i pisać, i nawet książkę możesz napisać, a może nawet więcej niż jedną książkę, żeby tylko w ogóle ogarnąć to, co otrzymałeś czy trzymałaś w sekundę, czy w kilka sekund góra na planie duchowym. To jest jak najbardziej proceder realny i rzeczywisty, kiedy... Ym praktykujesz eksplorację duchowych planów i tam się komunikujesz, szczególnie właśnie w ten sposób, w ten niewerbalny sposób, to mamy do czynienia z takim paradoksem niesamowitym, brzmi, brzmi jak paradoks, ale jest jak najbardziej realny potwierdzony z własnego doświadczenia. Um, to jest jedna z kluczowych rzeczy, które mnie najbardziej najbardziej fascynują w zagadnieniu eksploracji duchowych planów. Ten fenomen. I teraz, jeżeli na przykład otrzymałbym w jednej z moich sesji, podczas jednej z moich sesji eksploracji planów duchowych, otrzymałbym jakąś wiadomość, jakiś przekaz duchowy w formie niewerbalnej, co znowu już jak mówiłem, mogłoby trwać tak naprawdę sekundę, i chciałbym to Tobie spisać, żebyś mógł o tym przeczytać lub chciałbym o tym opowiedzieć Tobie w audycji, na przykład w tej audycji, której teraz słuchasz, to potrzebowałbym na przykład nagrywać kilka godzin, żeby ogarnąć to, tą jedną sekundę potrzebowałbym to robić, żeby to przetłumaczyć. To nawet nie jest wyjaśnienie tylko, tylko przełożenie, samo przetłumaczenie pierwotne tego, co tam dostałem przez tą sekundę. To jest niesamowite, ale forma, w jakiej ty byś to otrzymał, czy otrzymała, czy to, czy to głosowa, czy pisemna, słownictwo, jakby hmm, em, zwroty, jakich użyję, żeby to tobie przekazać, to wszystko będzie zależało ściśle od tego, jaki ja mam zasób słownictwa jaki ja mam zasób słownictwa, jaki mam styl wypowiedzi, do czego przywykłem. Takie rzeczy, mój charakter, moja osobowość, mój styl wypowiedzi, mój warsztat, to wszystko będzie rzeźbiło ten przekaz, będzie warunkowało jego finalną, końcową formę. Wydaje się oczywiste, prawda? I o tym warto pamiętać. Um, na szerszą skalę nawet, kiedy stykamy się z konceptem channelingu, że to jak channeling będzie brzmiał, to nie ma niczego dziwnego w tym, że on brzmi tak jak osoba channelera, że może brzmieć w sporej mierze, może niekoniecznie w pełni, ale w sporej mierze, może brzmieć jak osoba channelera. Może brzmieć jak jeszcze jedna osoba, którą znamy. Może brzmieć bardzo swojsko. Może brzmieć prosto, nieprosto, obojętne wcale nie będzie brzmiało obco, może wcale nie brzmieć obco, może brzmieć nawet dosyć pospolicie, może brzmieć dosyć um, kolokwialnie, jakkolwiek. Paranormalne? Że można spotkać nawet channelingi, w których możemy... Hmm, nawet mieć do czynienia z jakimiś niecenzuralnymi wyrazami. Jeżeli ktoś często używa tych wyrazów, to żeby, co, żeby coś wyrazić i przywykł do tego, to jeżeli taka osoba zostałaby channelerem, to prawdopodobnie będzie również w jej przekazach pełno tych niecenzuralnych wyrazów, bo ona ich używa często, żeby coś wyrazić, żeby coś podkreślić, uczynić bardziej dobitnym i tak dalej, i tym podobne. Więc tak to działa. Warto o tym pamiętać, szczególnie kiedy posłuchać Boga w tych rozmowach z Bogiem i zdać sobie można szybko sprawę prędzej czy później, że wow, to jest niesamowity Bóg w tych książkach, bo On nie brzmi tylko właśnie, jak już mówiłem o tym górnolotnie i tak poważnie, ale on brzmi równie dobrze, równie często, jak twój dobry kumpel, który świetnie potrafi uchwycić puentę, potrafi coś czasem uszczypliwie skomentować, ma, ma poczucie humoru w ogóle um, i niejednokrotnie miałem takie wrażenie, czytając rozmowy z Bogiem, że właściwie to y, faktycznie jakby to był taki mój bardzo, bardzo, bardzo dobry kumpel, z którym bardzo komfortowo się czuję, mogę porozmawiać szczerze, otwarcie, um, nie mam takiego wrażenia, że rozmawiam, przebiegam... Hmm że przebiega jakaś oficjalna rozmowa, konsultacja poważna bardzo tego, tylko mam bardziej takie wrażenie, jakbym rozmawiał ze swoim naprawdę dobrym kumplem i, i to jest świetne odczucie. Było zawsze świetnym odczuciem podczas lektury rozmów z Bogiem Nila Walsha właśnie, że ten Bóg się jak do, jakby do mnie przybliżał. Hmm. Przypomina mi się ta informacja, że sam Neil Walsh, co też być może miało na to wpływ. Sam Neil Walsh jako osoba... Yy, na tym ziemskim planie tutejszym była wychowywana w takim duchu postrzegania Boga bardziej jako Twojego przyjaciela, który jest tobie bliski, niż jako osoby, jako istoty odseparowanej, której nie jesteś godzien, przed którą potrzebujesz się korzyć, której potrzebujesz się bać, mieć jakąś tam pobożność, strach, lęk, hmm, audiencję takie rzeczy. Bardziej Nil, jego mama, przekazywała mu obraz Boga bliskiego, obraz Boga przyjaciela. Hmm. I można by dosyć, dosyć hipotezę taką wytoczyć, że no, mogło to mieć spory wpływ na to właśnie, że Bóg w rozmowach z Bogiem w tych książkach brzmi właśnie w ten sposób. Brzmi jak twój przyjaciel. Hmm. Brzmi bardzo przystępnie, co zdecydowanie znowuż jest następnym Um, czymś, co uprzystępnia przekaz. Czyni go łatwiej przyswajalnym. Tą całą treść w tych książkach, która um, bądź co bądź jest treścią ważką, jest głęboko duchową treścią, to z drugiej strony świetnym w rozmowach z Bogiem jest to, że wyposażono formę tego przekazu ważkiego, duchowego, głębokiego, wyposażono w taką dużą, wysoką przystępność. Czyli innymi słowy uprzystępniono wysoko tą formę. Hmm. Być może właśnie Nil jest znacznie lepszą osobą niż sam myśli do przekazu. On tam niejednokrotnie wątpi w to, że jest godny, że jest odpowiednią osobą na, na dostarczanie tego przekazu, ale być może właśnie odwrotnie. On jest bardzo odpowiednią osobą właśnie przez to, że jest takim właśnie typowym, czy jawi się takim typowym um, człowiekiem Myślącym dosyć prosto, pragmatycznie, zakorzenionym w codzienności, hmm. i dzięki temu ten przekaz otrzymujemy bardzo przystępny, tak jakby miał trafić właśnie do takiej osoby um, statystycznej, że tak powiem, czyli do większości. Czytelników, żeby nie trzeba było, tak jak wcześniej wspominałem, być specjalnie oczytanym czy zaznajomionym w duchowości, żeby można było w ogóle ogarnąć to, co jest pisane w tych rozmowach z Bogiem. To jest zdecydowanie duży, duży, duży atut tych książek. Hmm. Co dalej? Hmm. Zerkam w notatki. Hmm. następny cytat nigdy nie oddalam się od Ciebie po prostu nie zawsze jesteś świadomy to jest cytat, który hmm, skłania który mi się bardzo kojarzy z taką anegdotką może kojarzysz, hmm, znasz taką anegdotkę o, o tym, że hmm, idziesz z Jezusem hmm na brzegu, na piasku i, i widzisz wasze ślady stóp za sobą. Hm. Twój i jego. I w którymś momencie odwracasz się i widzisz tylko jeden ślad. I ogarnia cię przestrach, lęk, samotność, dyskomfort. No bo to interpretujesz, że Jezus cię opuścił w tym momencie. Zostałeś, zostałeś sam, sama. Hm. i Objawia się przed Tobą chwilę później taki fakt, że nie, Jezus Cię nie opuścił. Jezus po prostu wziął Cię na ręce. Tak, i stąd ten jeden tylko ślad stóp za Wami. I tak samo tutaj. Bóg, obecność Boga w Twoim życiu, czy jest tylko w niedzielę, czy jest tylko miejscami, istnieje taka perspektywa, że jest zawsze, tylko po prostu Ty, nie zawsze, Dajesz temu uwagę. Nie zawsze masz Boga na pierwszym planie. O tym też już coś mówiłem dzisiaj. Hmm. Ale tak naprawdę Bóg jest dla ciebie. Bóg, Wszechświat, jakkolwiek nazwiesz znowu, jest dla ciebie dostępny cały czas. Nigdy tak naprawdę nie jesteś sam czy sama. Ale na ile będziesz korzystać z tego faktu, to już zależy od ciebie. Jak najbardziej jest możliwym bowiem, że odwrócisz swój wzrok od obecności Boga czy Wszechświata wyższego ja, jakkolwiek w Twoim życiu. Jest jak najbardziej możliwe, że odwrócisz swój wzrok od tego. I co wtedy, że jesteście razem, jeżeli nie będziesz patrzał, patrzała w tym kierunku, będziesz zaabsorbowany, zaabsorbowana czymś zupełnie innym, no to jak najbardziej możesz nie czuć, wydaje się to logicznym i oczywistym, tej obecności w Twoim życiu, bo po prostu nie dajesz jej uwagi. Hm, zajmujesz się czymś innym. Teraz, czy w zajmowaniu się czymś innym jest coś złego? Nie. Ale jest jak najbardziej możliwym zajmować się czymkolwiek w Twoim życiu, mając na pierwszym planie tegoż Boga, Wszechświat, Wyższe Ja, nadświadomość jakkolwiek nazwać. Jest jak najbardziej możliwym mieć na pierwszym planie, tak jak te okulary na twarzy. Mam okulary założone i wszystko, z czym się spotykam w życiu, wszystko, czego doświadczam, postrzegam przez pryzmat tych okularów. Więc bez względu na to, ile jest tych czynności, jak bardzo absorbujące są, pasjonujące i tak dalej, jest jak najbardziej możliwym, żebym doświadczał tego wszystkiego przez pryzmat Boga czy Wszechświata w mojej świadomości. Jak najbardziej mieć to cały czas na pierwszym miejscu, jako mój filtr, jako moją percepcję. Można to sobie jakby doskonalić w sobie i w tym ujęciu można być częściej z Bogiem, czy częściej z Wszechświatem, faktycznie e, częściej poprzez po prostu w ten sposób kształtowaną, pielęgnowaną, ukierunkowywaną celowo-intencjonalnie świadomość. Hmm. Bardzo pokrzepiającą, bo właśnie wtedy może do nas dotrzeć, że tenże Bóg, czy jakakolwiek ta wyższa siła, jakkolwiek byśmy ją nazwali, zawsze jest z nami. Zawsze jest z nami. Nigdy faktycznie, dosłownie w praktyce, nie jesteśmy sami. Zawsze jest z nami. Zawsze jesteśmy razem. I Może się okazać nam bardzo przydatnym mieć to zawsze na uwadze, zawsze jako integralny element naszej świadomości, naszej percepcji, jak te właśnie metaforyczne okulary. Hmm. Tak sobie myślę, że mógłbym uprzystępnić dzisiejszy rozdział Molium o Księdze Drugiej Rozmów z Bogiem i podzielić go na części. Nie wiem, czy dwie, czy więcej. Mam jeszcze trochę cytatów bardzo interesujących w notatkach, więc myślę sobie, że mam ochotę zrobić z nich Następny rozdział, Molium, o rozmowach z Bogiem Księdze drugiej, A na dziś, żeby trochę narobić smaku, to zakończę. Zakończę na tych, które poruszyłem do tej pory. I jednocześnie zapowiem, że zdecydowanie będą następne. Będzie następny, więc rozdział o Księdze drugiej. I będzie rozdział o księdze trzeciej. Mogę od, od razu to z góry powiedzieć. I prawdopodobnym dosyć jest, że będą też rozdziały. Jeżeli tematyka Cię zainteresowała, to możecie ucieszyć fakt, że dosyć prawdopodobnym jest, że będą też rozdziały o następnych częściach um, pokrywających cały, cały obszerny, obfity, rozległy dialog Nila, który Nil przedstawia tą, tą, ten cały przekaz, całą tą, tą mądrość. Mnie to bardzo um, zafrapowało, wciągnęło, zaobserwowało, zafascynowało. Odnajduję tą treść jak najbardziej na miejscu aktualnie w moim życiu, jak gdyby bardzo trafionym było, że ona się pojawiła na mojej drodze tu i teraz, w tym konkretnym punkcie w czasie, w tym, na tym etapie, co było też jakby niesamowitą historyjką, o której opowiadałem w poprzednim Molium na temat rozmów z Bogiem, gdzie podzieliłem się z tobą, jak to się w ogóle stało, że sięgnąłem po rozmowy z Bogiem, co w tym niesamowitego, tak najkrócej to, że ja przez długi, długi czas w ogóle nie miałem pociągu do tych książek, wręcz odwrotnie, coś mnie od nich odpychało, więc jakby dla mnie zjawiskiem paranormalnym jawiło się przez kilka chwil w cudzysłowie że nagle nagle poczułem taką wyraźną ekscytację na myśl o osiągnięciu porozmowy z Bogiem. A o tym więcej w poprzednim molium o rozmowach z Bogiem Księdze pierwszej, gdzie więcej opowiadam również o sobie samego autora, o genezie całej serii itd., i tym podobne. zachęcam do, do posłuchania. Więc zdecydowanie prawdopodobnym jest, że będą też hmm, rozdziały o dalszych książkach, dlatego że molium oddaje to, z czym obcuję, a zdecydowanie mam intencję obcowania z dalszymi częściami, z dalszymi książkami Nila Walsha. Póki co mam ze sobą całą trylogię rozmów z Bogiem i to jest jakby bieżące, bieżące zagadnienie do oddania w molium. Jak najbardziej będzie się pojawiało gdzieś przeplatane innymi pozycjami. Aktualnie księga druga tym razem nie będzie zawarta w jednym rozdziale, tak sobie postanowiłem, w jednym molimowym rozdziale, a później wiele, wiele więcej. A na zakończenie dzisiejszego, dzisiejszego rozdziału Molium, tradycyjnie mam dla Ciebie recytację kolejnego z moich przeszłych wierszy. Tradycja w Molium. Każdy rozdział wieńczony jednym z moich wierszy z przeszłości, które sobie wybrałem, żeby przypominać sobie i podzielić się z tobą, jeżeli lubisz poezję może. To by było wszystko na dziś. Dziękuję tobie za całą wagę. Życząc jednocześnie, przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy oraz zapraszając tradycyjnie do odsłuchania kolejnych rozdziałów Molium. Mówił Thomas Lee, a teraz już kolejny wiersz. Wiersz pod tytułem Pozorne Lasy z dnia 8 maja 2003 roku. Pozorne Lasy Pozorne Lasy łagodnych substancji wypełniają mnie po brzegi. Pragnienie precyzowania Ciebie w moich znakach zabiera mi ostatnie chwile wieczoru. Kiedy zmęczony jestem po dniu dzisiejszym i kiedy zapisałem słowa, które wpadły we mnie, zaleśniły w myśli, zapłakały o wolność w przyszłości, pozorne lasy łagodnych substancji wypełniają mnie po brzegi. Może to znaczy, iż jestem zmęczony. Chciałbym ciebie wyrazić, być z tobą i zasnąć razem. Może znaczy co innego. Tak głębokiego, własnego języka nie muszę rozumieć. Kiedyś może iluminuje mnie. Dzisiaj położę się spać.